Thank <phone> you. <rings> No i witamy, witamy bardzo serdecznie w 101. odcinku, słuchajcie, to jest 101. odcinek, dzisiaj niestety będziemy trochę w mniejszym składzie, w sumie w takim w miarę, w miarę optymalnym składzie. Słuchajcie, jedziemy, 101. odcinek nagrywamy standardowo, za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Krystian Kender ze mną będzie Tomek Zawadzki. Cześć, witam wszystkich. I Rafał Cześć wszystkim. E, tak, słuchajcie, nie ma dzisiaj z nami Wojtka i nie ma całej reszty, nie mogą, e, nie mogli wpaść, albo po prostu nie są w składzie, albo ich nie chcieliśmy. E, tak, czy się, jak, słuchajcie, nagrywamy sobie we wtorek e, 19 grudnia w godzinach jak zwykle wieczornych, Rafał jest jak zwykle punktualnie u nas. I, i słuchajcie jedziemy, słuchajcie w 101. odcinku wpada do nas Tomek, Tomek chciałby opowiedzieć o dużo rzeczy na tą swoją chujową konsolę, jakim jest i Xbox nowy więc dzisiaj sobie wymyślił, że powie o najlepszej grze, jaką w ogóle możecie znaleźć na Xboxie czyli, co to będzie Tomaszu? <śmiech> Kurwa, ta gra będzie dodawana ale ona już jest dodawana do zestawów z Xbox X jak ktoś kupuje, to dostaje w zestawie PUBG czyli Players Unknown Battlegrounds i to jest to potem, po co pogadałem, ale z mojej strony to jest, kurwa, Microsoft ma takie jaja, żeby taki ruch zrobić, że o, mistrzostwo świata. E, Okej, okay, więc słuchajcie, e, zobaczymy, e, czemu właśnie cały koncept cały Battle Royale jest tak popularny i tak zajebisty i czemu w to ludzie grają. E, właśnie, właśnie ta gra, która, która zrobiła wielki boom, wpada na konsolę i, i zobaczymy, czy... czy czy twórcy zrobili to dobrze, bo słyszałem, że, że jest trochę kiszka. No a poza tym, słuchajcie, poza tym ja powiem wam dzisiaj o dodatku na pewno do Destiny i, i jak będę miał czas, to powiem wam o obserwerze w końcu, gra z Ruth Graham w roli Czyli głównej. Czyli nie powiesz. E, nie wiem, czy nie powiem, postaram się <grych> powiedzieć, e, zobaczymy. E, słuchajcie, e, jedziemy, słuchajcie, jedziemy jedziemy, Hyde Park, e, ze względu na to, że ja mówiłem bardzo dużo, Rafale, zacznij. Dobrze, że cię usłyszałem chociaż na koniec, bo, bo nic z tego, co było wcześniej, będę musiał chyba przesłuchać odcinek. E, y, domyślam się, że pytałeś o mnie, co u mnie przez ostatnie dwa tygodnie, tak więc... No, Dokładnie tak, nic się no, nie zmieniło. Ostatni, no, ostatnio ty miałeś problemy, teraz ja mam, no dobra, no okej. Okay. Więc teraz odliczaj pięć minut, y, jakbyś mnie nie słyszał. Cóż, dwa tygodnie ostatnie były o tyle ciekawe, co i ciężkie, że, że, że miałem na tyle dużo roboty tej fizycznej jakby za pieniądze, że nie mogłem się bardzo poświęcić tej darmowej, bo jeszcze Krystian nam za mało wciąż przelewa tutaj dolanów i bitcoinów. W związku tak, z okay. tym, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o gierczkowo, to szykuje się w Gran Turismo różnymi treningami, i, i no, takimi rzeczami, które tam można fajnie robić, o czym, o czym jeszcze na pewno dowiecie się dokładnie. E, na aktualizację, która, która tam wrzuci Singla, i, i, i trochę sobie wtedy mocniej ten tytuł przebadam. E, znaczy, grałem oczywiście też online tak, ale nie, nie chodzi mi o to, żeby tą część gry jakby opisywać i recenzować, więc, więc sobie poczekamy jeszcze chwilę. Myślę, że może za dwa tygodnie już już coś będziemy mieli. Eee, z innych gierek nic nie włączałem poza jeleniami, bo to jednak wciąż jest... E, nie spodziewałem się, że aż tak dobry, e, zamykam cudzysłów, e, odstresowywać i, i jakby relaks na popołudnia. To wciąż jest jakby aktualne i, i coraz bardziej was do tej gry namawiam. E, zwłaszcza, że tam dosyć powolny ale jednak bardzo przydatny jest crafting, jakieś e, zbieranie lepszych broni i, i, i perków które no jednak jest czasochłonne ale, ale zmienia trochę jakość rozrywki, która się tam odbywa e, z ciekawszych rzeczy co ostatnio mieliśmy to mieliśmy premierę Nowych Gwiezdnych Wojen gdzie wybrałem się na, na premierowy yy, pokaz i było to, piu, piu. Piu, piu, piu. Było piu, to piu. ciekawe. Wiesz co, piu-piu to w ogóle było bardzo mało. Jakoś tak dysproporcje były tego wszystkiego, co mieliśmy w poprzednich yy, częściach Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o walki. Nie mówię, że było nudno, ale też nie będę ukrywał, że to był pierwszy jakikolwiek film, na jakim byłem w kinie, na którym przysnąłem. I to tak realnie ze 20 minut filmu mi uciekło. Yy, konkretnie tam wydarzenia, które były w kasynie, yy, które mi potem ktoś streszczał z, z, w internetach, bo, bo zwyczajnie po prostu odpłynąłem, a to nie był jakiś późny sens. To było prosto o 17 godzinie po pracy. Byłem mega rany i w ogóle nie było żadnej, wiecie, żadnych dodatkowych. Yy, Hmm, niczego, co by powodowało, że ja powinienem bardziej być senny niż yy, zwyczajnie. Nie było żadnego kaca, yy, żadnego niewyspania, czy coś w tym stylu. Po prostu zwyczajnie... Yy, czyli, poczekaj, wyłączyłbym ten film na pół godziny. Tak, na tyle był czy, interesujący. Czy, czyli chcesz mi powiedzieć, Rafale, że zasnąłeś w kinie na Gwiezdnych Wojnach? Tak, dokładnie to chcę powiedzieć. Jaki kot, no dobra, okej. Okay. Ale to nie jest moja wina. To jest ich wina Nie no oczywiście, w, w, wina reżysera w, Wina twórcy, wina Disneya Wina kina, wina wszystkiego a, czy, no, wiecie... a ze mnie to Krystian się, Krystian się ze mnie śmiał, bo tego nie słyszałeś, Rafał, to on przed nagraniem ze mnie bekę toczył, że ja chcę Star Wars na iPadzie nie, no ja się ja słyszałem, że to, ja... to już wiem, czemu, już ja wiem nawet czemu. Jak wiecie, chodzę siku, to, to przecież was słucham na słuchawkach nie cały czas, więc spokojnie. Nie no, oczywiście. Y... Szczególnie, że my ciebie też słyszymy wtedy. czy Wiesz, no, na tym zegarku to może też by nie było takie głupie. No, nie da się ukryć, że ten film ma y, fajne momenty, które, które warto jest y, gdzieś tam zobaczyć, nie? bo jest kilka rzeczy, rzeczy, które e, zarówno zostały dobrze gdzieś tam wykonane, jak i były fajnym pomysłem. I, i zarówno tutaj mówię o jakichś wzniosłych e, momentach, jak i, jak i takich humorystycznych. Natomiast e, no mega, mega jakby te części, ta ósma część podzieliła e, fanów. W zasadzie to chyba... Wszystkie części, które po oryginalnej trylogii wychodziły, to, to dosyć mocno dzieliły obóz. Pytanie tylko, kto się przy której jakby części, za którym obozem opowiadał, czy to jest prawdziwe Gwiezdne Wojny, czy jednak jakieś gówno nowożytnie, albo coś w tym stylu, wiecie, Jar Jar Binks i ekipa. No nie ukrywam, że, że, że nie było tutaj jakiejś takiej spójności wiecie, fantastycznej yy... i to nawet nie mówię odnośnie standardowego kanonu, a, ale nawet w odniesieniu do, do tego filmu sprzed dwóch lat, nie? Z siódmej części. No to to jeżeli gdzieś tam się robi jakąś trylogię na zasadzie co dwa lata nowa część i wszystko w miarę to się łączy ze sobą, yy... to trochę głupio jest wiecie w jednej części trzymać jakieś zdanie a, a potem je zmieniać powiedzmy w tej ósmej części nie? To, to, to uważam, że to jest trochę słabe i tak uważam, że każdy pójdzie na ten film i sobie swoje zdanie wyrobi, które, które powinien, ale no chcę trochę zwrócić uwagę po prostu na, na, na takie pewne rzeczy. Eee, ja nie należę do ultrasów, jeżeli chodzi o, o Star Warsy, tak, że będę je tam bronił, wiecie, do końca, eee, ani też w drugą stronę, że, że tam sobie dam rękę odcią odciąć za oryginalną trylogię. Eee, na pewno, wiecie, dopracowali ten film do, do nowoczesnych standardów i i taka opinia, że to jest trochę Avengers tylko w klimacie Gwiezdnych Wojen, bo to wszystko trochę tak na tą modłę teraz jest robione. Zresztą no, i tu Disney, i tu Disney niejako jest właścicielem, więc nic dziwnego, że tam pewne pomysły, kopii, wklejki, czy, czy ta sama księga żartów gdzieś tam jest wykorzystywana. No ale na pewno to nie odniesie takiego, wiecie, znaczy inaczej, nie ma, nie ma szansy, że dostaniemy coś lepszego i, i, i coś, tak, co zostanie bardziej jakby ocenione, wpisane nie wiem, w kanon, czy, czy ja już straciłem też nadzieję, że zakończenie, czyli dziewiąta część będzie też jakimś ewenementem, e e e e który który po prostu postawi taką mega kropkę nad tą całą historią. Zawsze te trzy części kluczowe, podstawowe będą e tutaj stale stanowiły ten, ten filar nieprzerwany, no i, i to się nie zmieni, tutaj będzie po prostu dopisana historyjka, mmm, tak jak na początku tam XX wieku mieliśmy, XXI wieku mieliśmy tą trylogię środkową, części 1-3 i one były na swój sposób głupie, na swój sposób fajne, tak samo tutaj mamy drugą tą trylogię, a po prawdzie, no to tu się mogę narazić, ale ta oryginalna trylogia też jest na swój sposób głupia i to nie chodzi o to, że ona dzisiaj wygląda na przestarzałą, tylko po prostu no taka była to. i Jest o tym sporo różnych tam artykułów, wywiadów, książek, że po prostu tam mnóstwo rzeczy zadziało się z przypadku, a potem to jest tylko takie dorabianie teorii trochę, nie? Do tego wszystkiego. No i Dobra, Rafale, tylko że dla mnie to jest dziwne, bo Wszyscy się zachwalają za tą nową częścią i twierdzą, że to nawet jest jedna, jedna z w ogóle z lepszych części w ogóle do tej pory. Znaczy, a kogo, kogo, ma, kogo nie... masz na myśli, że to są wszyscy? Znaczy, no, wejdź sobie gdziekolwiek na, na recenzję czy, czy gdzieś i każdy mówi, że to jest bardzo dobry film, bardzo dobry Gwiezdny Wojny, czy wiesz, że w końcu bardzo dobry Gwiezdny Wojny, a ty w ogóle mówisz, że, że to jest w ogóle pedał straszny. Nie, nie i powiedziałem. jeszcze śpisz, nie? Znaczy, no dobra, nie, nie, no nie powiedziałeś, nie no, nie, sobie, ale Nie jest nie, nie że... średni przeciętnością. Chodzi o to, że ja od y, zeszłego czwartku śledzę dyskusję, y, nie jakieś recenzje napisane przez kogoś, mhm. które to wiadomo, że mogą mieć różne tam y, swoje nazwijmy to motywatory. Hmm. Yy, tylko bardziej, wiesz, dyskusje bezpośrednio osób, fanów i niefanów, którzy po prostu na ten film poszli. Są zarówno yy, opinie pozytywne, jak i negatywne. Są bardzo wymieszane, są niepewne. Yy, jest tego mnóstwo, tak? Ale na pewno nie mogę powiedzieć, że się film bardziej podoba, niż się nie podoba. Jest to bardzo mocno podzielone. Po prostu porówno. I mi się też podobało kilka scen, z kilku byłem rozczarowany, ale nie dlatego, że zostały źle rozwiązane, tylko po prostu nie wykorzystano ich potencjału, czy też, no nie wiem, wyobraziłem sobie, że, że się to inaczej skończy. Kilka rzeczy było zwyczajnie głupich i po prostu, wiesz, prawie, że było słychać te klapsy ręki o czoło, wiesz, na, na, na sali, nie? Która, wiesz, była wypełniona po brzegi oczywiście, ale no głupoty tam się działy na ekranie, takie, takie naprawdę głupoty, nie, że tam, wiesz, że, że, że jakiś tam śmieszek <grym> i tak dalej. Tylko no. no powiem ci po odcinku może, bo to i tak ty nie jesteś jakiś bardzo, wiesz, ale tutaj nie chcę nikomu zabawy popsuć. No... Mm -hmm każdy ma prawo się w swoje czoło pierdolność na tym filmie po prostu i, i tyle, no I to spać. tego w nie będą no. No, na pewno okay. yy, nie powinien się tam nikt spodziewać, kto mu się ta oryginalna trylogia podobała, że, że, że jakoś tutaj, wiesz yy, wyjdzie jeszcze bardziej zachwycony, nie? Natomiast no ma ten film swoje plusy, no nie ukrywajmy, tak. Jest jakoś tam y, poprawnie sporządzony, ale wiesz, y, ja się troszeczkę tam powiedzmy, że lubuję w nauce, w takich różnych ciekawostkach. Wiem, jak działa y, grawitacja, wiem, jak działa y, jakieś tam prawociążenia, wiem, jak się porusza światło i inne rzeczy w, w kosmosie, nie? I jedna z pierwszych scen pokazuje bombardowanie. Kosmicznym bombowcem innego statku. Jak twoim zdaniem powinno bombardowanie wyglądać. W kosmosie. No, nie wiem, co masz... W kosmosie, bo... bez grawitacji. Ty, no, weź mu takich pytań nie zadawaj będziesz musiał to wycinać przecież. <śmiech> nie no, to eee, ja ci pod podpowiem, bo jakoś... ja wiem, że ty nie jesteś techniczny za specjalnie, ale wyobraź sobie, że po prostu jest sobie statek. Z którego, ono nie wiem, otwiera się luk, tak, i, i są wypuszczane bomby, tak jak piłeczki pingpongowe bo one są akurat okrągłe, i one po prostu zwyczajnie wypadają, lecą w dół i spadają na statek, który jest pod spodem. W kosmosie. <śmiech> Ale one może mają tam małe silniczki. Ale to nie jakieś. jest kurwa od tego, żebyś ty siedział i w tym kinie się zastanawiał, czy one może mają małe silniczki. To jest nazywane no. 15 razy bombowiec, tak? I wiesz, i równie dobrze, jakby to miało mieć śniczki to by zrobili jebane rakiety, kurwa, czy coś w tym stylu, a oni po prostu zrobili bombowiec, tak, który, wiesz, no, ewidentnie to wygląda tak, jak to by było po prostu jakąś tam siłą grawitacji robione, nie? I takie rzeczy są troszeczkę, no, jednak dziwne, nie? Jak oglądasz. Potem jest inna scena, w której yy, jakiś tam ogromny statek strzela z ogromnych dział. I z tych ogromnych dział, jak strzela, to najpierw wali w planetę, no i to wygląda normalnie bo strzale, strzały lecą te lasery ogromne prosto a potem z jakichś nie wiem nawet czy tych samych czy innych laserów strzela w jakieś stateczki które są bardzo daleko i kurwa te promienie lasera lecą łukiem tak jakbyś artylerię miał rozumiesz? artylerzystę w kosmosie mhm. i patrzysz na to i kurwa nie, nie wierzysz zastanawiasz się wiesz ten pocisk I, leci kilkanaście sekund nie? laserowy Mhm. Czy tam, nie wiem, kilka sekund, powiedzmy, no na ekranie widzisz go, że kilka sekund leci zielony promień lasera, a tam ci lecą jak debile, nie robią żadnych uników. Wiesz? Mhm. To są kluczowe to... dla fabuły rzeczy, które się wiesz, nie trzymają kupy. Ale to są Takie rzeczy czy faktycznie najbardziej... kluczowe rzeczy? To czy to są faktycznie kluczowe rzeczy? No, Rafa, no. Nie, chodzi, chodzi mi o to, że wiesz, no. wydarzenia, które są kluczowe dla fabuły, e... są opisane i jakby narysowane poprzez właśnie takie, takie rzeczy, nie? To trochę tak jakbyś, wiesz, na jakąś tam poważną historykę. Nie wiem, kurwa, co może być poważnego, no, takiego, wiesz, żeby ci tutaj dobrze określić, no, Okej, okay, Rafale, okej. Okay, obrazkami okay, dla dzieci, okay. kurwa, jakąś, jakąś, wiesz, ustawę, kurwa, ale, księgę praw. Ale no, czego, czego ty chcesz od, od, od filmu science fiction, w sumie od, od dzieci? Disneya dla dzieci, Czyli, czyli, czyli dla jakiejś nie wiem, młodzieży teraz. E, e, realistyki i tego wszystkiego. Masz jakieś supermoce tych Jedi, masz, masz jakieś, jakieś takie Ale co innego głupie jest supermoce, Wiec, wiesz, i, no, i wie, że te supermoce wiem, że... są, a co innego jest, wiesz, pokazywać pewną jakąś taką, kurwa, skrajną głupotę, nie, która nie zachowuje, wiesz, podstawowych praw fizyki, czy, czy nie stara się ich tłumaczyć, mhm. nie. Ja, ja rozumiem, że, wiesz, takie rzeczy się zdarzają, ale to mi zwyczajnie przeszkadza, mnie razi. Ja rozumiem, że tam połowa sali to mogą być imbecyle, którym to nawet nie, yy, wiesz, <śmiech> Nie będzie przeszkadzało. Ja rozumiem, że w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach i ogólnie we wszystkich częściach to w, wiesz w kosmosie się lata tak jak samolotem. Nie? Czyli wiesz X-wingi mają skrzydła i ich używają, no tak, żeby no, prze, no. Prze, wiesz, tą przez próżność Yy, się tam przebijać, nie? I tak dalej. No okej. Okay. No to już wiadomo, że jak raz zrobili X-Wingi kiedyś, no to wtedy jeszcze nie wiedzieli kurwa, jak kosmos wygląda, bo to były lata 70, nie? No to, to okej. Okay. Wtedy mm. troszeczkę były inne czasy, nie? Natomiast yy, potem musieli z tych X-Wingów korzystać. To jestem w stanie zrozumieć. No ale nie, nie, nie umawiajmy się na artylerię w kosmosie taką, kurwa, no. Wiesz, oglądasz serial Star Wars na przykład. To znaczy Star... Boże, Star Trek, nie? Który teraz... Oglądam, oglądam. Ogląda, zajebiste. I tam wszystkiego tego typu elementy patrzysz i nie jesteś w stanie się zwyczajnie tak dopierdolić do czegoś po prostu, że o boże nie, to to jakieś głupie jest, nie, że wiesz, o na pewno mhm. by się tak nie stało albo coś w tym stylu. Tam wszystko starają się tutaj wiesz, jakoś wytłumaczyć. A, a tam... Ja bym się nawet nie próbował dopierdalać, bo ty jesteś taki, że lubisz się dopierdalać. dopierdalać. Ja bym miał to w dupie, ja bym sobie po prostu obejrzał stat nie? no nie do końca, no nie do końca, bo to jest, wiesz, no to wynika z twoich braków wiedzy, tak, i że ty się nie dopierdalasz, Ale i że to chłoniesz po prostu jak Nie, bombka, nie, nie, tam się bo ja lewa. to ja to nie rozumiem. No, Kurder, Rafał, oglądam film, który ma mi sprawiać rozrywkę, tak, przyjemność, ja się nie będę zastanawiał, kurwa, tyle laserzy, jak te bomby w ogóle spadają, na chuj w kosmosie one lecą w dół, jakim kurwa cudem. N nie będę zastanawiał się nad takimi rzeczami w takich filmach, bo wiem, że Transformersy, spider Spidermeny, inne Marvele, DC, czy, czy wszystkie te blockbustery, to przecież, to przecież jest taka papka, że to ma być fajna rozrywka i to wszystko, tam, tam zero realistyki i nigdy się nie będę na to zapatrywał, bo, no okay. bo po prostu szkoda no mi filmu. Teraz, szkoda rozumiesz, mi filmu teraz rozumiesz, dlaczego nazwałem to nowymi Avengersami w w świecie gwiezdnym. A to, tak? to, to, ma sens. To, ma sens. to ma sens. No widzisz, jak pięknie dojrzałeś do tego dobrze. No to teraz, jeżeli dla kogokolwiek Świetnie, no oryginalna trylogia stanowiła jakby coś więcej, bo to jednak nie jest blockbuster. tak? Star Warsy nie miały być i, i nie, nie są traktowane jako blockbuster, tylko jako y, opera kosmiczna, co jest troszeczkę no jednak innym gatunkiem. nie? I to, co mamy teraz nie jest operą kosmiczną, tylko jest jej kontynuacją w wydaniu disneyowskiego Marvela Gwiezdnych Wojen. Po prostu. Mhm. Nie, ma, nie ma jakby znamion tamtego gatunku, tylko czegoś innego. Tak jakbyś z Ojca Chrzestnego 3 nakręcił i on byłby taki jak nowy Panischer kurwa na Netflixie. Wiesz, no to by, to by mogło się zagrać, nie? To by było fajne, ciekawe i tak dalej. Ale czy ty właśnie tego chciałeś? Chcąc Ojca Chrzestnego trójkę obejrzeć? No nie. Rozumiesz? Dobrze. Dziękuję. E, Wiem. E, powie, powiedz mi, Rafale, w takim razie, czy z, tej, z tych ostatnich trzech filmów nowych, czyli dwóch ostatnich i ten, ten był najlepszy, średni czy najsłabszy? Na pewno tą, tą, tą, tą. na pewno Łotr mi się podobał najbardziej. To bez względu. Łotr był dobry. Łotr mi się podobał najbardziej, dobry. stanowił jakąś tam w miarę zamkniętą historię, jakoś tam wszystko było z poszanowaniem zrobione, bym powiedział. Yy, mhm. znaczy może nie wszystko, ale nie chodzi mi od nic mi nie zapadło w pamięć co, co, co wiesz co boli tak yy, z siódmą częścią i teraz ósmą mam kluczowy problem taki od kiedy nasz główny zły człowiek yy, tam się Kajlotem nazywa chyba tak Kylo Ren zdejmuje maskę i po prostu jest, wiesz, wielkim, no jest, tak, wielkim, tak, wysokim, tak. smutnym gimbusem, który chce się mścić za wszystkich, że go popychali, jak był mały, nie? Mniej więcej tak to mnie wygląda. I, I tutaj wcale nie poprawia swojego obrazu, pomimo że ma tam większy wymiar, są jakieś zwroty akcji, ok. Ale on dalej, wiesz, yy, dalej tak wygląda, nie? Jest scena, co to nie jest spoiler na pewno, więc mogę powiedzieć. Ale wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie jego powagę, w sensie tej postaci, jak on przychodzi do tego yy, swojego szefa, nie? A ten do niego mówi, ty weź zdejmij ten głupi hełm, nie? <grym> I on, kurwa, go musi zdjąć, wiesz, i w kurwiony chodzi, że mu hełm kazali zdjąć, nie? I, i, I potem już do końca filmu chodzi bez, wiesz, bez hełmu. No to, to, kurwa, to nie jest taka, wiecie, kpina trochę, nie? Z tego wszystkiego, wiesz. No jest. Kto by, jest, kto by jest, do Wadera jest, powiedział, zdejmij ty, kurwa, ten głupi hełm, Nie? Tam nie miało prawo się coś takiego wydarzyć, no bo to... Rafale, Re ale to, to nie była... To nie jest odpowiedź na moje pytanie, czyli Łotr był najlepszy... To nie, nie jest odpowiedź na twoje a... pytanie, Łotr y, był najlepszy, a te dwa pozostałe, no obydwa mnie nie cieszą. Y, przy czym jednak siódemka, pomimo, że była bardzo mocną kopią y, czwórki, taką, wiesz, przekalkowaną... Y, to w niej byłem w stanie zaakceptować i zrozumieć to, że ona jest w całości tak bardzo rozrysowana pod nostalgię, bo poniekąd tego wszyscy oczekiwali, że będzie tej nostalgii dużo i tam był Han Solo i była Aleja, i za każdym razem, kiedy ktokolwiek taki się pojawiał na ekranie, to było wiesz, weschnięcie na sali i wow, nie? W ósemce to już jest kontynuacja tej siódemki i nawet jak tam się wiesz pojawia Luke Skywalker i tak dalej, cokolwiek by tam się nie działo, tam nie czuję tej nostalgii. W ogóle przez cały film jej nie czułem. Pomimo, że była ona kilka razy wymuszana, prowokowana, ale ja jej nie poczułem, więc ona tego filmu nie usprawiedliwiała. I pomimo tego, że siódemka jest, wiesz, straszną kopią, co nie zmienia wczyły, wiesz, faktu, że ósemka też nie jest odkrywcza i też mnóstwo scen jest skopiowanych, nie? Z, hmm. gdzieś tam z piątki, z szóstki, jakieś naprawdę mnóstwo, no to porównań w internecie, każdy sobie znajdzie tego od chuja. Memów zresztą też zaraz będzie tego, wiesz, od Groma. Yy, ale tutaj ta nostalgia tego nie ratuje w związku z czym dla mnie jest gorzej jeżeli chodzi o ósemkę tak? czyli obecnie jeżeli chodzi o nowe filmy przez Disneya kręcone yy, to jest to Łotr jako najlepszy siódemka w drugim miejscu pomimo, że też no, ma te swoje głupoty i na końcu niestety ósemka. No i mam nadzieję, że tam pewne przewidywania, że być może dziewiątka to będzie takie faktyczne, solidne zamknięcie wszystkich wątków, wszystkiego i naprawdę ją zrobią z jakimś tam szacunkiem dla... dla wszelkich osób, które i, i się kochają w pierwszych trzech częściach i w drugich trzech częściach i być może w tych teraz ostatnich, może no, że jakoś to pogodzi to wszystko, nie? Na razie to, to mhm. w ogóle jakoś specjalnie nie czekam. Tak naprawdę bardziej czekam na kolejny spin-off, no bo będzie wiadomo jeszcze tam historia Hanna Solo chociażby opisywana, nie? Mhm. Eee, Rafał, czy coś jeszcze? Nie, nie, to wszystko. Jeżeli chodzi no, o Gwiezdne Wojny, to wszystko. Jeżeli chodzi o rzeczy, które robiłem, to więcej wam nie powiem, bo, bo to już bez przesady. Eee... <śmiech> okay. Tak. Nie, no, no. Dużo, dużo dobrego się działo, ale wiecie, ale to, to, to nie na podcast. nie, no Może się tam chwilę ogarnąć, zaraz po świętach. A, jest jeszcze jedna rzecz, ale to jeżeli będziemy no. mieli czas, to będzie kącik technologiczny, bo yy, korzystając z... z trzyletniego okresu tutaj trwania naszego podcastu, to zamówiłem z Chin kolejnego robota sprzątającego, który już mi opierdala chałupę paru ładnych tam dni i też się całkiem nieźle spisuje, więc jak będzie chwila, to wam powiem czemu tak, a czemu okay. nie. Dobra, e, Tomaszu, co tam u ciebie? Ja to w ogóle jestem pewien podziwu, nie? To, co wy teraz odjebaliście z tymi Star Warsami, to jak będą komentarze pod odcinkiem, to ja sobie robię podwójny kubeczek popcornu bo beki, nie? Ten nazwał Sę. Sę. jednych, kurwa, dzieciakami, którzy... Widownia Star Warsów to dzieciuchy, kurwa, gówniaki, krzykony. A, a, a Rafał... Nie, ja wiem, że są spoilerofobice, nie? Czy to na, na forum Poligami, czy to na Facebookach, czy innych. I... Oni już oszczą widły, Rafał. Oni już ale po ciebie co? idą. tak? Za co, kurwa? Za ten hełm? Nie, za te sceny, co opisałeś z tymi tym. Ja wiem, że to nie jest spoiler, ale jak ktoś wiesz, czeka na Star Wars i usłyszał takie coś... Ale to... co, że bombowiec? To, no to nie wiadomo, czy na początku, czy na końcu filmu, kurwa. jak tam oni najpierw powiedzą Stare, o bombowcach, bo... a potem dopiero bombowcy przylecą. No. Powiedziałeś, że zielone lasery. To ci, którzy siedzą w temacie, już wiedzą, wiesz no, ale mniejsza z tym bo ja na Star Warsów nie widziałem, ja chciałem na nie pójść na bilety sobie zarezerwowałem na 15 na na zarezerwowałem ale kolega dał dupy nie poszedł i Ja to jest do preza, on ci kurwa wytłumaczy najlepiej Nie ja wiem ja z nim kilka rozmawiałem na temat tych Star Warsów ale e, jak ja bym chciał pójść obejrzeć Star Warsy to bym poszedł tylko do tego pingwina, co tam drzeja przez chwilę w tym okienku z Czubaku. No, wiedziałem, bo mi się zajebiście wiedziałem. podoba on tam no. dużo jest w tym filmie? jest trochę scen z tych pingwinów yy, bo to są takie śmieszne żyjątka i one tam wkradają się na chwilę faktycznie Eee, jest kilka nawet śmiesznych scen z nimi i przez, przez pewien jakiś tam moment yy, biorą yy, powiedzmy taki pasywny udział, yy, no przyjemnie całkiem, no powiedzmy, że, że, że są na miejscu, aczkolwiek też będzie tam można coś odżałować, jeżeli chodzi o nie. Eee, ale tak jak mi powiedziałeś, to coś mi się jeszcze nasunęło. A, bo że Krystian tutaj połową widowni nazwał dzieciuchy, co, co nie wiedzą, wiesz, yy, czy tam jest grawitacja, czy nie i tak dalej. No, to, ale ja byłem w tym kinie, nie wiedziałem, kto tam był, kurwa. No. <gry> Dobra, miesiąc ty, ty, i to z ty. To. już się nie pograżajcie, tak? Nie, nie, po prostu, no dobra, wiesz, dobra. wszedłem, no byłem pierwszy raz na filmie tak, wiesz, nie na styk, bo wiedziałem, że siedzę na końcu, że sala zajebana cała ludźmi i e, że będę miał problem z dotarciem, wiesz, e, na idealne miejsce w ostatnim rzędzie na środku, jeżeli nie przyjdę wcześniej. Więc przyszedłem, siadłem i 20 minut się patrzyłem na tych ludzi i, wiesz, oczywiście było od cholery, wiesz, nerdów, fanów takich, nie, 30-latków, e, 50-latków nawet było też... E, Kilku, którzy wiesz, przyszli sobie na film, który za młodości oglądali w kinie, wiesz, na kolejną część, no wyobraź sobie, że całe życie kurwa chodzisz na gwiezdne wojny do kina przez 30 lat, wiesz, 40 lat, nie i po prostu wiesz, yy, całe Twoje życie to to, wiesz, gdzieś tam te premiery jest odznaczane, nie? Wiesz, najpierw mi się urodziła córka, potem była premiera, wiesz, epizodu numer jeden, nie? i, i, i tak dalej. I oni też tam byli, nie? Więc no oni to dopiero musieli być wkurwieni, bo ja to wiesz, tam sobie obejrzałem w telewizji i mi się z Tazosami kojarzą, wiesz, w Lejsach te, te, te pierwsze Star Wars, które były odświeżane, ale gimbazy było mnóstwo, wiesz, ja widziałem, wiesz, ekipę jak sobie siedzi, wiesz, tam ośmiorko, kurde, prosto, wiesz, ze szkoły jak chłopaczków, nie, i widziałem, że oni to łykną po prostu jak młode pelikany, kurwa, bez, wiesz, bez poślizgu żadnego dodatkowego, <coughs> yy, bez problemu, bez myślenia no właśnie o grawitacji, o czymkolwiek, bo, bo oni właśnie po to przyszli, nie, dla nich, wiesz, Kylo Ren jest must have, emo Guy, nie? i i to będzie spoko, nie? Więc to się sprzeda w chuj. Potem do Biedronki, wiesz, po, po kubek nie? Z, z Gwiezdnymi Wojnami i tam Lizaka jeszcze, wiesz. A najlepiej w domu jeszcze, żeby ten robot sprzątający był, co reklamowali. Widzieliście kurwa, że zrobili robota w kształcie głowy Darta Wadera? Samsung? O Boże, nie, nie. I on nie, nie, jeździ, tak. wydaje głosy jakieś tam Darta Wadera i wiesz, i tam odgrywa muzyczkę z Gwiezdnych wojn i ci jeździ i sprząta, nie? <śmiech> No, autentycznie, no, no, no. I oni taką specjalną serię zrobili, to jest zajebisty marketing akurat uważam, że to jest najlepsza rzecz związana z tymi Gwiezdnymi Wojnami, ten robot i szkoda tylko, że jest tak kurewsko drogi mhm. no, więc tutaj jak najbardziej się zgadzam z Krystianem że no że tak właśnie było, dużo młodzieży w kinach no, a u mnie to przez dwa tygodnie działo się, że na przykład ukończyłem w końcu tego Assassin's Creed Origins, tak? I yeah. powiem wam, tak jak, jak się wypowiadałem na poprzednim odcinku, to, to naprawdę jest, jest bardzo fajna, przyjemna gra, ale Assassin to z tego jest żaden. To jest Wiedźmin, Wiedźmin w wersji arcade i końcówka to tak samo potwierdza, bo to, co oni tam jak po pociągnęli wątek Wiedźmiński, to dosłownie, kurczę, no 4,35 sekundy na samym końcu, nie? Wyjaśnienia. Ale ogólnie polecam tę grę. Ona teraz jest w fajnej promocji za 159 zł. Nawet można ją w biedronce kupić, więc, więc wszędzie ta gra już jest. Jak ktoś nie ograł, to za te pieniądze naprawdę warto. No i słuchajcie, no sobie dalej te wszystkie gierki na tym poczekaj, moim nie, nie uciekając od tego Rodzinsa, mnie interesuje jedna rzecz odnośnie tego asasyna. Jak ten Orłodron się spisuje? No się, to jest najlepsza rzecz, jaka jest w tej grze. I ogólnie ona w niczym nie przeszkadza, tak jak wszyscy mówili, że to psuje imersję i wiecie, że to dron widzi wszystko przez ściany, ble, ble, ble, ble, ble. ale pierwszą rzecz, jaką robicie, jak wchodzicie na nową miejscówkę, to właśnie wypuszczacie tego orzełka w powietrze i patrzycie, co jest. No to, to jest mechanik, to jest, to jest core mechaniki w tej, w tej grze. Bez tego ta gra naprawdę byłaby uboga. Uboga i by coś nie brakowało. Super się to sprawdza. Ale jest naprawdę. tak, jak my na trailerach przewidywaliśmy, że on się w momencie lukania z jego oczu zatrzymuje w miejscu tak jakby? No, to on tam, wiesz, tam minimalnie slow motion się ogromne włącza, on tam niby leci powolutku, ale tak, to tak wygląda. Leci, zatrzymujesz się, oznaczać co chcesz, puszczasz i tyle. Czasem zapomina, że to jest w ogóle orzeł, nie? No ale... ale by... Poczekaj, Tomku, po co w ogóle go wypuszczać? W żadnej części go nie wypuszczałem, bo był mi niepotrzebny, czy to jest potrzebne? No, jest to duże ułatwienie i ogólnie te miejscówki są tak ogromne względem poprzednich asasynów, że potrzebujesz tej wiedzy, gdzie mniej więcej się znajduje przeciwnik. Bo inaczej ja wiem, że są hardkorzy, którzy lubią grać wiesz, z wyłączonym hadem na najwyższym poziomie trudności, ale moim zdaniem bez tego drona i bez wiedzy, gdzie jest jaki przeciwnik, gdzie jest swój cel, to by było strasznie ciężko cokolwiek zrobić w tej grze. Bo tak jak mówię, ona się strasznie różni od poprzednich asasynów. To nie jest, wiesz, liniowa, liniowa misja w otwartym świecie, tylko to jest całkowicie otwarty świat i każda, każda misja, każda miejscówka, wiesz, zdobywanie fortu. No to do zdobycia tego fortu możesz spiętrzeć różnych ścieżek dostępu do środka albo po cichu, albo głośno w nocy, w dzień, więc ten dron naprawdę się przydaje. Czy to jest jakoś powiązane Ale, z tym, że na no. przykład postacie nie wiem mają w tej części dużo na przykład dalsze widzenie, czy, czy coś w tym stylu, bo yy, w Metal Gearach to zawsze jak kolejna część wychodziła, to, to właśnie poprawiali ten aspekt i, i coraz dalej ci strażnicy wiesz, yy, patrzyli przez co, czy te radary, czy inne rzeczy były coraz powiedzmy to istotniejsze, nie? więc niejako to może być uzasadnieniem dla tego, dla tego drona. No bardzo możliwe, wiesz, na, na to nie zwracam uwagi jak gram, ale rzeczywiście, z dosyć dużej odległości oni się potrafią dostrzec. Ale z kolei, wiesz, jak już zaczynasz grać w tą grę, jak już, wiesz, metodą pamięci mięśniowej grasz w tą grę, no to już wiesz, schematy, jak oni się patrzą, gdzie cię zobaczą, gdzie cię nie zobaczą. Ale może, może to jest jeden z powodów, dlaczego ten dron się przydaje, bo się przydaje, naprawdę. A z drugiej strony, jak komuś on przeszkadza, to, to nie mo, nie, w ogóle nie trzeba go ani razu użyć, nie? żeby z, ukończyć, ukończyć jakąkolwiek misję. Ale tak jak powiedziałem, Assassin naprawdę bardzo fajna, fajna gierka. Za te pieniążki trzeba brać. Y czy, czy jest wytłumaczone w grze, jak orzeł, o, o, orłodron przekazuje ci informacje o tym, gdzie znajdują się przeciwnicy? Tak, on pisze smsa do tego, co w tym bombardierze jest i on rzuca te bomby z kosmosu, one spadają na ziemię. Jak On, jak on, to robi, jest, kurwa, on robi kupę, możliwe? On robi kupę tak. i wtedy, wiesz, ci oznacza postacie, nie? Jak jest zabarwiona na biało, to znaczy, że jest pięciu, a jak kurwa rzuca, to jest dziesięciu, a jak ma tam jakieś farfloce w środku, to kurwa jest bosnie. nie? ja w ogóle tego nie ogarnię, jakie to jest kurwa, hey, ej, ej, to, jest, kurwa to jest gra ej, to jest taki. głupie, ale ja wiem, Christian. ja wiem, ale Rafał się dopierdala do jakiegoś kosmosu Właśnie. w tych Wojnach, to Forma można to się dopierdolić do orłoprona, no. w kosmosie nie przeszkadza, ty tutaj się do drona czepiasz kurwa i komunikujesz. nie, no bo to no. to jest takie, wyrzucam, dr... wyrzucam orła i, i, i widzę, o nie, o, o, o lata, przeciwników. o lata Od tego no. nie wyrzucasz, no cały czas lata No dobrze, Teraz no to No co jak kurwa komunikuje się z tym orłem żeby mu w ogóle zlecenie dać, wiesz, ej poleć tam, Haniu, zrób tam zdjęcie i wróć, nie? wiesz. Znaczy powiem wam szczerze, że można było to bardzo fajnie wyjaśnić, biorąc pod uwagę, że Assassin jest niejako skonstruowany w oparciu o program komputerowy, który po prostu cię tam cofa, wiesz, do wspomnień. No to można było wytłumaczyć tą nową mechanikę tego, tego Orła jako jakiś update, powiedzmy, systemu nowej wersji, który po prostu wspomaga cię w przeżywaniu tych wspomnień, żebyś mógł je tam odpowiednio, wiesz, zgodnie z linią czasu wykonywać, tak? No bo do tego się sprowadza cała mechanika gry, taka meta. No i to by miało jakiś sens, pytanie, czy tam faktycznie cokolwiek takiego gdzieś jest, nie? Odnośnie tego Orła. Czy... Komuś... Wiesz, wiesz co, ja ci powiem jeżeli chodzi o wątek współczesny uwaga, spoiler, kurde, tak jest wątek współczesny ale to jest taka patologia, że masakra to w ogóle tego, tego mogłoby nie być to jest chyba najgorszy element tej całej gry no, widać, że to na siłę próbowali ten cały wątek asasyński wcisnąć w tego Wiedźmina na wersji arcade nie? no ale za to kupiłem sobie mega super przehiciorą grę Duma nowego na Xboxa za całe 24 zł z ruskiego sklepu kurwa, ten. też mam Duma roski sklep to ja miał wykończy. To masakra jest. Tam tylko siedzisz, kupujesz, siedzisz, kupujesz. Nie? Ja nie wiem czemu ludzie, którzy mają Xbox'y tym się nie chwalą. Przecież to jest najlepszy feature tej konsoli, kurde. Nie? A Putin siedzi, zaciera ręce. Tak, i się cieszę. No ale rzeczywiście kupiłem tego Duma za 24 zł, odpaliłem pierwszą planszę, pograłem. dum jak Doom i tyle wyłączyłem, więc nie wiem, może później wrócę, wrócę do niego, bo jak na razie no to całą moją uwagę poświęca w tym momencie już zapowiedziane na początku odcinka PUBG, czyli ten player PlayerUnknown's Battlegrounds. I tyle. Okej. Okay. Dobra, więc słuchajcie, to w takim razie ja. Gram sobie, gram sobie, słuchajcie, gram sobie dalej w The Witness. Przeszedłem już całe. Rozwiązałem powiedzmy jakieś 90% zagadek samemu. Tak, około 90% zagadek samemu. Jest hardkorowo, do platyny brakuje mi ostatniego, tro ostatnie trofeum, które jest bardzo trudne. Trzeba zrobić, rozwiązać zagadki na czas i one są losowe, więc żadnego poradnika, ani niczego takiego nie ma, po prostu musicie wiedzieć, jakie zagadki, w który w jaki typ zagadek robić, e, i, i mniej więcej og ogarnąć to, mógłbym nawet powiedzieć, wymasterować to dosyć mocno, i wtedy i wtedy to przejdziecie. E, poza Witnesem oczywiście ogarniam nowe Destiny, e, czyli dodatek do Destiny, oczywiście ja bym tego nigdy nie kupił, ale jakoś tak się okazało, jakoś tak się okazało, że po prostu mam, i... I sobie grałem w ten dodatek i później wam powiem, czy, czy w ogóle to ma sens, no ale. To powiedz, no, powiedz później, ci... no. Dziwnym trafem, kurwa, <grym> Benz na dysku jest. Wyszli Linka konsola. do 99. Tak to było. No mniej więcej, tak, tak, tak, tak. Eee, będzie miał odcinek, bo ja mam, to będzie bo... miał kurwa najwięcej odsłuchań, bo po prostu przez kolejne 100 odcinków zawsze będziemy mówili, a skąd u Krystiana na dysku się pojawiają gry Benz 99? Boże. Eee, tak. Więc, więc ogólnie pograłem sobie te Destiny i może wam o nim powiem, może wam o nim nie, po nie powiem, a za czym sorry, ale to jest najlepszy podcast o grach w życiu nie? dobra, więc słuchajcie, poza tym co e, jeszcze ogrywałem? E, nie, w sumie chyba już nic nie ogrywałem e, sprawdź trofea, to ci podpowiedzą no wiem, wiem, wiem tak sobie myślę, oczywiście tam coś tam sobie w PSa trochę grałem e, nie, ale, ale głównie, głównie skupiłem się na The Witness, bo ogólnie się dosyć mocno wciągnąłem i chyba tyle. Myślę sobie o tych Dark Siders jak dwójce, bo ponieważ jest w plusie za darmo, ale tak sobie, wiem, że to jest bardzo dobrą grą, ale nie grałem w jedynkę i tak trochę, nie lubię tak, że, że, że, że mam po prostu jakąś tam kontynuację, a nie grałem w poprzednią wersję no ale to, to jeszcze zobaczę poza tym ja nie byłem w kinie czy macie newsy poza mną? ja mogę powiedzieć o tym super ruchu Microsoftu jeżeli chodzi o dodawanie pełnej wersji w preview i early access gry PUBG okay, do no, Xboxa to, to mów, to mów, to, to mów, to, to mów to wy wiecie jak to chodzi, jak to wygląda widzieliście? czy nie widzicie? Tak, na każdym z moich trzech Xboxów No sprawdziłem no dobra, więc yy, no. myślę, że, że słuchają nas ogarnięci ludzie, którzy wiedzą i zdają sobie sprawę jak PUBG chodzi na Xboxach, a dla tych dwóch nowych słuchaczy, którzy dopiero włączyli przypadkiem ten odcinek, no to ta gra chodzi strasznie, ta gra chodzi źle, ta gra w ogóle cud, że ona chodzi yy, mhm. i najmocniejsza konsola świata, będzie jako pierwszą grę wyobraźcie sobie sytuację przychodzi, przychodzi pan Henryk do sklepu elektronicznego kupuje najmocniejszą konsolę świata za 2200 zł dostaje do tego gratis grę players on no battleground idzie do domu, odpala tą grę i krew mu z oczu wypływa kumacie, ten ruch te posunięcie, dodawać bardzo szpetną niedziałającą grę do najmocniejszej konsoli świata, żeby zrobić wiesz, najlepsze pierwsze wrażenie to coś jak z drive clubem Ciekawe chyba, sprawę. nie? Coś takiego było, że też... Ciekawa sprawa. Tylko, że oni mieli go dodać, a nie było go. No dokładnie, raczej znaczy, ja tu rozumiem całkowicie rozumiem logikę, wiecie, Microsoftu, że, że fajna promocja, wiesz, ludzie zainteresowani w temacie będą szczęśliwi, bo kupią konsolę, na której ta gra względnie działa i można w nią względnie grać, ale dla przeciętnego gracza, takiego, który przychodzi po nowo konsole. Ale nie nową konsolę, ferie, już to... są obiecane, ja tu czytam Tak, o, już są patrze jest obiecane. Wydawcą i on napisał, że czaty ta, Ja już mam już tego pacza na desku pobranego, ja już tego pacza mam ogranego, ale mówię o samej sytuacji, wiesz, no to. To, to kurde, tak się nie reklamuje konsol, no kurwa. Tylko, że, tylko, że z tego, co się orientuje, to ta gra jest w early access. No tak, ale tuż, to już to, to jest inna więc kwestia. To jest kwest... Ona może, ona może takie rzeczy. Ale przecież ale ja już grasz nie, nie ma tego. pojęcia. Dokładnie, właśnie, więc wiesz. I, i co na mówi, się... co ty za gówno kupiłeś. Bo no. tak się kurwa tnie, to nie ma 60 FPS-ów. Idę no. do zupy no i dosłownie ale i, I taki, i taki... No jak mówi do Grażyny to pewnie nie wie co to jest 60 fpsów Rafał nawet, no, o czym ty pierdolisz w ogóle no dobra, no mniejsza to. no i jak dla mnie to, to, to jest bardzo dziwne posunięcie, tak się nie powinno reklamować albo promować najmocniejszej konsoli świata, no ale to jest tylko moje zdanie, więc nie wiem Wiesz, jakby by to było raczej jakiegoś e ekskluzywa, na przykład e z Xboxa nie? No, no tak, jakąś grę, wiesz, która pokaże, wiesz, grafikę, ale, możliwości. Ale taką, która, wiesz, nie ma dwóch lat już na przykład. Ale no to nie ma znaczenia, wiesz, liczy się ten pierwszy moment. Włączasz nową konsolę na swoim nowym telewizorze, tam 4K, włączasz grę i masz powiedzieć wow, a nie o kurwa, no idzie. To, to, to widzieliście, jak e, widzieliście a propos takich chujowych posunięć, to jak na przykład cudownie teraz, e, wiecie, no wszędzie jest od chuja reklam e, i na, na prosiaki, na Sony też tak samo, nie? I również wiarkę e, Jarkę e, soniacze mocno reklamują i mówią, że jest ponad 100 wirtualnych doświadczeń w tej grze. Nie gier. aż 100 wirtualnych o, już przygód. Już trochę tak jest rofala. Ale, Ale to wciąż jest. nie są gry, tylko przygody. Wiesz, takie oficjalne to, to stwierdzenie. Jako nie ma nic słowa w reklamie, że masz, wiesz, gry czy coś w tym stylu. Masz 100 wirtualnych przygód. Kurwa, mać. Odpierdolisz się, czy nie. Na Pornhubie masz 1000 wirtualnych przygód. Kurwa na Pornhub ma... na jednej stronie. To, to dokładnie na jednej stronie w jednej kategorii z 80. E Okej. Okay. Więc, Tomaszu, yy, premiera yy, twojej najlepszej gry na twoją konsolę yy, była niezbyt udaną premierą. No a przechodzimy już do ten do omawiania? Nie, jeszcze <laughs> Dlaczego nie była udana? W, ciągu dwóch, znaczy, nie w ciągu dwóch dni podobno się sprzedało, ile tam? Dwa miliony? No, o, o sprzeda do sprzedaży jeszcze dojdziemy, spokojnie, no, komuś, spokojnie, po, pomalutku, dobra, więc y, słuchajcie, to w takim razie o, o tym jeszcze y, porozmawiamy później, może ja teraz y, powiem, słuchajcie, powiem, powiem dwie rzeczy, e, dokończając swój hype park, bo właśnie sobie przypomniałem, e, pierwsza rzecz, kupiłem sobie Skyrim'a na VR i na pewno go przetestuję, na pewno wam o nim powiem, bo słyszałem, że to jest zajebiste, co ty Rafa mówiłeś? Doświadczenie? Nie, przygoda, sorry, przygoda. Więc no słyszałem, no że to słowa, jest jedna z poszumy. lepszych przygód. Oczywiście, więc słyszałem, że to jest jedna z lepszych przygód na VR, więc mam to program Tak, tak, to tak i do momentu, kiedy powiem. nie obkrąży się dwóch uczniów i trzech z mieczami, wtedy to już kurwa masz dosyć i nie dajesz rady. No ale kontynuuj. Ale ta ale tam du dużo takich rzeczy nie ma. Tam jest podobno ustawiony trochę niższy poziom trudności niż normalnie masz w grze i twórca mówi tam Bethesda, tak, chyba, e mówi, żeby grać, e że tam standardowo jest ustawiony easy, tak jak w normalnym Skyrimie, żebyś po prostu to ogarnął, tak? Nie ogarniesz. Bo... I no i ja słyszałem, że właśnie ze względu na to, że jak grasz na Easy nie masz za bardzo wyzwania w tej grze. A ja grałem i prostu... doszedłem do pierwszej wioski i dostałem w pierdol o dwóch uczników i trzech z mieczami. E, ra, e, Tomko, ale ty nie masz takiego doświadczenia w grze wiarowej, jak ja. Okej, okay, dobra. Wier. A grałeś na dwóch no Oczywiście, że tak. Aha, dobra. A, no dobra, dobra, dobra. Ale przyjemnie ci się w to w miarę? nie. Okej, okay, więc jak, jak słyszycie, Tomek jest po raz ostatni w naszym stu wirtualnym studiu. I teraz tak, i chciałem jeszcze powiedzieć o jednej takiej ciekawej rzeczy, wrzucam to do swojego hypeparka. parka. E, zacząłem inwestować w kryptowaluty, wyobraźcie sobie, i walę sobie w bitcoina. E, powiem wam, że już sporo w niego wrzu wrzuciłem. E, I co, i Bitcoin jak widzicie jest pojebany, już kosztuje ponad 60, 60 oko, teraz chyba około 65 tysięcy złotych, jeden, więc jeżeli ktoś go kupił 5 lat temu, no to, no, no, no, no, to już ma trochę pieniędzy, pieniędzy na koncie, no i no i zacząłem się w to zagłębiać, e, powiem wam, że cały czas od momentu, w którym, w którym wrzuciłem co, coś tam na tego Bitcoina e, do dzisiaj, no to już, już tam trochę zarobiłem i bawię się w inne kryptowaluty i w ogóle wchodzę, zagłębia się w ten świat. Eee, dosyć, dosyć ciekawa opcja, tych kryptowalut jest od, od groma i, i zobaczymy, no, jak inwestycja, mogę, mogę coś tam zyskać, stracić, na razie jestem na plus. I fajna, Ale jak już będziesz miał w... swoje własne narkotyki, to przyślesz próbki darmowe, nie? Oczywiście, Rafale, oczywiście, że tak. No, I, I jeszcze, i jeszcze ci jakąś młodą murzynkę wyślę, jak będziesz chciał oczywiście. Uh, no, no. No dobra, <laughs> No słuchaj, masz roboty, to będziesz miał, będziesz miał coś innego, nie? Bo tam te roboty sprowadzasz, to ja ci dam coś ciekawszego e, do sprzątania. Dobra, więc to tylko chciałem powiedzieć o, o, o takiej walucie. I słuchajcie, e, e, tam jak powiedział o swoim, o swoim newsie, ja, ja powiem o swoim. E, przede wszystkim pojawiło się, pojawia się Vermintide 2 na PS4 i to mnie bardzo cieszy. Oczywiście to miało być zapowiedziane i wiadomo, że to wyjdzie, ale e, jak dobrze słuchacze, wiecie, ja bardzo lubię Warhammera, właśnie Vermintide'a i dwójka, Wiemy, My, że wyjdzie na PC, ta najpierw, ale, ale już zapowiedzieli, że na pewno później wyjdzie na czwórkę i to mnie bardzo cieszy. E, poza tym e, oczywiście mm, chciałem powiedzieć, że bardzo fajna gra wyszła na Wite i chciałbym ją polecić. E, pewnie w, w, większość ją zna, znają, e, grę znają, pewnie nikt prawie nie ma Wite, ale, ale przynajmniej ja mam, więc, więc ja, ja mogę powiedzieć, co sobie ściągnę, a może ktoś z was jednak ma tą Witę, więc e, gra, o której mówię to Papers, Please, Została przeniesiona na witę, można ją sobie kupić, i ja to jak najbardziej zrobię, i wam jak najbardziej polecam, bo gra jest po prostu świetna i na pewno świetnie się sprawdzi w podróżach, nie tylko. Nie, nie tylko. Eee, trzeba mieć konsolę Nintendo i dobrze się bawić Na też to można robić, więc e, polecam wam gierkę, bo, bo może być ciekawa No i e, ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć tak szybko przejść, e, przez swoje newsy To to, że Soul Calibur 6 został zapowiedziany To jest e, e, bijatyka, którą poznałem na Dreamcast'ie, w której się zakochałem Oczywiście kolejne części nie były już tak dobre ale ale bijatyka, w której używa się jakiejś tam broni białej i, i wszystkie rzeczy związane z walką i tak dalej, po prostu ja się kompletnie w to wkręciłem fajnie, że to wychodzi w przyszłym roku i to jest też jedna z niewielu biatyk. jak tak teraz sobie pomyślę, że to jest praktycznie jedyna biatyka. może poza The Dora Live chociaż The Dora Live do końca nie wiem E, biatyka w której e, po prostu można wypaść z ringu i, i przez to przegrać. E, już na ogół się taki bijatyk nie robi, wszystkie najnowsze to, to niestety mają jakąś tam blokadę, albo wychodzi się na inne plansze, tak jak w Injustice albo coś, a, a tu jednak po prostu wypadnie z planszy, przegrywasz. I, i, i powiem wam, że, że taki taki stary, bardzo stary system, ale, ale jednak dalej jest aktualny i jak widać, ktoś jeszcze sobie coś w, w tym robi. I zostając w treści bijatyk oczywiście e, Dragon Ball Fighter Z będzie zajebisty i ja już też nie, nie mogę się na, to, na ten tytuł doczekać, więc w przyszłym roku fani Beatty mają mega. To tyle, jeśli chodzi o moje newsy. Tomaszku, chciałeś coś? Masz jeszcze coś? Nie. Rafale? Nic szczególnego. Okej, okay, więc tym oto sposobem przechodzimy do naszego ulubionego działu, czyli do sprzedaży, więc słuchajcie w ostatni tydzień najwięcej ludzi kupowało e, pierwsze miejsce właśnie nowego Call of Duty e, Druga Wojna Światowa 2 Druga Wojna Światowa 2 Druga Wojna Światowa Drugie miejsce miała nowa FIFA Trzecie to jest Star Wars Battlefront 2 Czwarty to jest Gra, o której Tomek dzisiaj powie Piąty jest Wiedźmin arkadowy W Egipcie, szósty jest Super Mario Odyssey Siódmy jest GTA 5, ósmy to jest Wrestling 2K 18 Dziewiąty to jest Mario Kart 8 Deluxe I ostatni to jest Crash Bandicoot and Saint Trilogy. Słuchajcie, ja chcę tylko powiedzieć o Star Wars Battlefront, pomimo tego, że ta gra jest krapem. jest strasznie nastawiona na, na te transakcje banek, które w sumie są na razie wyłączone i może nie wrócą, chuj wie, to powiem wam szczerze, że no zajebiście się sprzedaje, nie? Chociaż z tego, co się orientuję, tam cena dosyć mocno zeszła w dół. I to tak ostro w duże, co chwilę e, widzę jakieś informacje, czy za 120 to kupować, czy nie. Ja bym tego w ogóle za 40 nie kupił, no no, ale no to każdy, chce, każdy robi jak chce. No nie bez powodu e, w dobrych grach e, te ceny nie spadają tak szybko jak w słabych. Ostatnio mnie zastanawiało, e, czemu Rafał kupił tak tanio e, Gran Turismo. Ale, ale chyba, chyba ta gra jednak nie jest, nie, nie będzie taka dobra w takim razie, albo nie wiem, no może mieli jakąś słabszą sprzedaż, że tak szybko to poleciało. Tak czy się, jak tak to wygląda i słuchajcie, nie mówię dalej, nie przedłużam dalej, Tomaszu, co tam w tym Players Unknown, co w tam w tym, w tym porcie na Xboxa, jak, jak to wygląda? No dobra, to słuchajcie, ogólnie na samym początku zaznaczam tak. Na razie ograłem 33 godziny w tą grę, co wydaje mi się, że to jest na jeszcze bardzo malutko, ale już troszeczkę, żeby móc. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczeka. Eee, e, Tomku, tam ro robić cały czas to samo. I ty mi chcesz powiedzieć, że czy to jest mało? No jesteś w ogromnym błędzie, jeżeli twierdzi, że się robi co sa, to samo, są te same mechaniki, znaczy, okay. ale każdy mecz wygląda tak. inaczej, ale o tym dalej. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale jak, jak, jak grasz w Monopolii, to też przecież e, każda gra jest inna, nie? No tak. Tada. No, no, nie, nie, nie, no chodzi mi o sam fakt. Ja rozumiem, że tam możesz kraftować z, milion, z, z milionów rzeczy, ale ja myślę, że po 33 godzinach to ty tam nie, nie odkryjesz niczego takiego i sobie, takiego powiesz, że what the fuck, e, nie no, 10 na 10. Znaczy, wiesz, no, nie wydaje mi się. No. Na razie bardzo mało broni podniosłem. Wydaje mi się, że jeszcze bardzo dużo broni jest. Na przykład nigdy jeszcze nie miałem podniesionej takiej prawdziwej snajperki. Miałem tylko karabinki snajperskie, więc jeszcze dużo przede mną takich, wiesz, małych rzeczy. Hmm. Ale te 33 godziny spędzone od premiery to tydzień czasu minął. Myślę, że to już jest dużo, żeby cokolwiek powiedzieć i wyrobić sobie zdanie o tej grze. Pewnie, pewnie. No, no oczywiście, że tak. Już myślę, że po 10. No. Nie no, przy, przy takiej grze, przy takiej grze... Jak, słuchaj, no grałem w Front Knighta front, i po trzech czy czterech grach no już mniej więcej wiem. Znaczy ja mówię o Battle Royale, bo, bo podstawka to zupełnie co innego, ale, ale myślę, że to jest podobnie. No. Czy znaczy wiesz, mi się tu wydaje, że tu jest taka kwestia, że te 10 godzin na dobrą sprawę jak się uprzesz, to możesz przegrać w tej grze i nie zabić ani jednej osoby, tylko zostać zabitym za każdym razem i, i, i co powiesz o grze. No że biega się i się ginie, nie? No i nie wierzę, że nie jesteś w stanie zabić i przynajmniej jedną osobę w 30 no to godzin, posłuchaj, no. to przez 133 no nie, nie, nie. rozgrywki, jakie zrobiłem, tak? To wow. łączna ilość wow. moich zabójstw wynosi 108, więc wychodzi na to, że praktycznie 30 meczy przegrałem nikogo nie zabijając i to jest, to jest prawda, nie? Bo, bo naprawdę w tej grze nigdy nic nie wiadomo, ale zacznijmy od samego początku, no to jak już powiedzieliśmy, premiera tej gry była huczna pod wieloma względami, tak, ze względu na to jak dużo ludzi zagrało w tą grę i też ze względu na to jak się okazało, że ten port wygląda, bo nie oszukujmy się, to jest, to jest, wiesz, zapisz ja, za, PlayStation no, zapisz jako XBO i wyślij do Xboxa, nie? bo to, to, to, to nie wiem, czy słyszeliście, ale było, była akcja, że jak się jak się podłączyło klawiaturę pod Xboxa i wcisnął się klawisz O, to wyskakiwało menu z opcjami, które są dostępne i można było zobaczyć w jakiej rozdzielczości gra chodzi, na jakich ustawieniach graficznych. A, słyszałem, słyszałem coś, no, no, no. Więc wiesz, jeżeli coś takiego przechodzi, jakąkolwiek weryfikację Microsoftu, jakieś testy, to, to jest troszeczkę dziwne co więcej, jak się klawiaturę podłączyło, to można normalnie było postacią sterować. Tak? Wsad działał, wszystkie guziki akcy, akcji działało, można bronię przełączać, mapę włączać. Wszystko działało. Oczywiście patch już dzisiaj wyszedł. No i te, te, te funkcje już zostały zablokowane. no Słuchajcie, no, na pewno wiecie, jak, to, jak ta gra chodzi, jak ona chodziła. Słuchajcie, no to, to, to nie są standardy konsolowe. Tylko, że Słyszę, słyszę od wielu osób, że Jezus, jakim cudem to wypuścili na konsolę. Przecież to jest, wiesz, to jest rak growy i tak dalej. Ale wszyscy ludzie chyba zapominają o jednym małym fakcie, że ta gra tak naprawdę to jest wczesny dostęp, tak? Coś, co jest rzadkie na konsolach, ale jednak jest już od dawna. I te gry mają prawo tak chodzić. I, i, i jeżeli ktoś wyraża swoje zdanie na temat Players Unknown pod względem tego, jak ta gra chodzi, a nie na temat czystej mechaniki i wrażeń z gry, o czym zaraz powiem dalej, no to troszeczkę jest dziwne i to się łączy z tym newsem, którym wam powiedziałem na samym początku. No, dodając taką grę startową do Xboxa, taki wiecie, niedzielny gracz odpala tą grę i, i myśli sobie, co on zrobił i to zostawia taki niesmak, bo ja jako osoba, która zresztą wiecie czekałem na tą premierę bardzo bardzo mocno, mogę powiedzieć, że nawet kupiłem Xbox One X -a ze względu na tą grę, żeby sobie pograć, no bo ja pc nie kupię uff, uff, a ściarki przeszły no i się w końcu doczekałem tej gry i słuchajcie, ja jako osoba, która śledzi rynek która mniej więcej się orientuje w tym rynku wie co mogła oczekiwać, to powiem wam, się troszeczkę zdziwiłem do tego stopnia, że przez pierwszy dzień miałem dylemat, czy tą grę zwrócić Microsoftowi, czy jednak nie więc, więc pod względem technicznym to jest tragedia, tak? była tragedia oczywiście na premierę teraz wyszedł ten paczek który, który praktycznie waży 90% całej gry bo waży 4,7 giga a cała gra waży 5,1 GB. no to powiem wam, że teraz już można grać w to, tak? to, to nie ma takich ogromnych spadków w FPS-ach lagi są praktycznie znikome ale są no i wszystko zależy tak naprawdę od warunków, w jakie, w jakie się gra w, w, w grze, no bo sami wiecie, 100 osób na jednej mapie, ogromnej mapie, dodatkowo konwersja z to jest zwykły port, który, który działa na tych Xboxach, no, no i to ma prawo tak działać. No. Kristen, ty widziałeś, jak to chodzi, czy nie widziałaś filmików? Znaczy, właśnie, właśnie wiesz, co, Tomku, nie widziałem, ale ch ch chciałbym się ciebie spytać, czy masz jakieś porównanie, jak działa na twoim nowym Xboxie, a jak działa na tych starych Xboxach? Czy tam jest jakaś różnica w działaniu? Bo, bo, bo wiesz, jeżeli to jest głupi, zwykły port na, na, z pc, z PC a Xboxy to praktycznie pc zresztą PK też, to przecież masz mocniejszego PC-a, powiedzmy, mocniejszą konsolę, więc powinno to u ciebie działać lepiej. Płynniej, może tak orientujesz się mniej więcej? Tak, sprawdziłem sobie wiesz, włączyłem tą grę sobie na Xboxie SC i, i kurwa, ja współczuję tym ludziom że oni muszą to oglądać jak to działa naprawdę, wiesz, ja, ja już przyzwyczaiłem się troszeczkę do, do grafiki do rozdzielczości 4K, wiesz, do grafiki które oferują te konsole no i jak w domu sobie włączyłem playera, no to, to, to byłem w ogromnym szoku, a kolejny szok przeżyłem jak się skumałem, że większość ludzi doświadczy ten tytuł właśnie w, w takich warunkach, jak, jak zobaczyłem na zwykłej SC. No powiem ci tak, że tam potrafiły się budynki doczytywać z dobre 15 sekund. Ty stałeś przed budynkiem, a on się po kolei dopiero wgrywał, wiesz, w grze, gdzie się liczy szybkość reakcji, wiesz, jak najszybsze zebranie ekwipunku, a ty kurwa musisz czekać, aż się dom dopiero wgra, w którym ten ekwipunek będzie leżał. No to coś jest nie tak, więc mhm. pod tym względem to współczuję tym ludziom, co troszeczkę mnie smuci, no bo nie oszukujmy się, ale Xbox One X nie jest dla wszystkich ludzi, to jest, to jest spółka premium, która jest... Nie no, Tomek, Tomek, ale się wywyższasz teraz. No ale dobra, się, dobra. się nie wywyższam, ja mówię jak jest, no normalnie... No śmieję się, no normalnych... śmieję się, się, spoko. Y klientem Microsoftu jest osoba, która pójdzie do sklepu i kupi Xbox One S za 999 zł, tak? To, to, to jest ich główny produkt. A Xy to są takie, wiesz, jak ktoś chce więcej pieniędzy wydać, to ma tą możliwość, nie? Mhm. E, No i podziwiam, a zarazem współczuję ludziom, którzy grają w PUBG na tych zwykłych Xboxach, no bo tam gra wygląda tragicznie, działa tragicznie. E, tylko w tej całej sprawie odnośnie grafiki i tego, jak to działa, to jest jedna zaskakująca rzecz. Mianowicie ludzie, którzy grają na komputerach w tą grę specjalnie obniżają sobie jakość grafiki do najniższej, żeby widzieć bardzo dobrze przeciwnika. Czyli taki jakby draw, dystans, żeby, miało, żeby mieli albo coś? Tak, obniżają, wiesz, obniżają e, jakość trawy, wiesz, jakość tekstur, żeby po prostu Aha, mieć jak, tak. jak, ja wiesz, jak na patelni gościa widoczne, widocznego z wielu, wiesz, z wielu kilometrów. I ci właśnie ludzie się śmieją, jak ta gra działa na Xboxach, nie? Więc, więc to jest dla mnie troszeczkę śmieszne. E, no i co jeszcze mogę powiedzieć o. o... Znaczy, znaczy, Tomku, czyli chcesz mi powiedzieć, że na dzień dzisiejszy. Ten tytuł jest niegrywalny na Xboxach. Na zwykłych Xboxach jest bardzo ciężko grywalny, a na Xach jest... Powiem Tobie tak, to jest poziom Assassin's Creed Unity, jak wyszło na premierę. Od, od, wiesz, od 20, od 15 do od 25 może. klatek. Ale po już jest lepiej, tak? Już po jest, powiedzmy sobie, przez większość Bo, czasu 30, e, my, 30 ja klatek. Tam, ja, tam, ja tam coś słyszałem, że chyba k, użytkownicy rozwiązali jakoś tam problem, że Coś chyba z szerowaniem, usunęli, z nagrywaniem, żeby wyłączyć nagrywanie rozgrywki albo jakieś takie rzeczy i wiem, że tam podobno klatki się podnosiły. Nie słyszałeś o, o żadnym sposobie na... Nie, słyszałem. Jak się wyłączy prąd w domu, to gra szybciej działa podobno, nie? o, o, to chyba to, albo nie, nie. Inaczej. Jak wyłączysz Wi-Fi, z, z internet z swojej konsoli, to powinno ci lepiej działać. Tak, to nie ma się wtedy lagów, nie? E... To prawda, nie, ale klucz <coughs> będą wyższe, na 100%. Słyszałem o tym sposobie i czytałem o tym Ja polecam wszystkim komendę format C, żeby tam sobie na tych Xboxach wpisali. No, o, dokładnie. dokładnie. Ale ja wiem, o co ci mhm. chodzi. Na Reddicie wyszła akcja, że jakiś tam typek wymyślił sobie, że jak wyłączę nagrywanie w tle w Xboxie filmików, wiesz, taki przycisk share, jak na plece czwórca jest to wtedy mm -hmm. konsola jest mniej obciążona i playera no, chodzi lepiej i płynnie, tak? Chyba, chyba o to właśnie chyba o tym czytałem. No i wiesz Dokładnie. i wszystkie serwisy growe na całym świecie i w Polsce podchwyciły temat i, i wiesz, dali mega newsa jeżeli chcesz co poprawić jakość e, grafiki i klatek w, w PUBG, no to wyłącz nagrywanie w tle. Tylko ci wszyscy li, ludzie którzy to pisali i mówili, że, że jest ogromna różnica, nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy, że cały proces nagrywania e, filmików z gry w tle na Xboxach, to jest oddzielny proces, do których gra nigdy nie ma i nie miała dostępu. tak To jest, kurwa, oddzielny, oddzielny RAM, który tylko i wyłącznie za to odpowiada, więc czy ty, czy ty masz to włączone, czy masz wyłączone, to kompletnie nic ci nie daje, jedyne co ci daje to efekt placebo, bo... Ta gra raz chodzi lepiej, w zależności od tego, gdzie wylądujesz na tej wielkiej wyspie, a raz chodzi gorzej, jak wylądujesz w jakimś innym miejscu. Więc praktycznie jest to nie do no tak, bo Oni na Xboxie mówili, że tam jest jakaś część pamięci i tak dalej zablokowana Oczywiście, na że tak. operacje potrzebne dla systemu i nawet przed samą premierą jeszcze mówili, że uwolnili dodatkowe 1 GB pamięci. Dokładnie, więc... więc, mm -hmm. wie, więc... To jest efekt placebo tak naprawdę. No, nie wiem, może Digital Foundry zrobi jakiś wiesz, teścik w tej sprawie i wszyscy się dowiemy, ale ja jak gram w PUBG, słucham na aplikacji, podcasty w tle, ściągnięte na dysk konsoli, yy, mam włączony DVR, gram w tą grę i tak gra chodzi tak samo, jak mam wszystko powyłączane, więc no okej, okay, no nie każdy gra jak mu, się, jak mu się podoba. No i właśnie nie każdy gra jak mu się w tą grę podoba, to jest chyba najlepsze określenie tej gry tak jak powiedziałeś Krystyna na samym początku, Battle Royale, czyli yy, złap 100 debili, powiedz im, że macie się zabić, wypuść ich na wielką mapę i niech robią co chcą, jak chcą. Tak wygląda ta gra. No, no, bardzo fajnie, no. I powiem Ci szczerze, yy, nie wiem jak opisać tą grę, wiesz, te wszystkie mechaniki, że możesz podnosić broń do broni, możesz podnosić akcesoria, wiesz, lunety, gripy, możesz przebierać się, ubierać kamizelki kuloodporne, kaski, wiesz i tak dalej, i tak dalej, bo to, to jest nie, nieważne tak naprawdę w tej grze. Co, co, co jest najważniejsze i co jest najfajniejsze w tej grze, dzięki czemu ona ma taki fenomen na całym świecie i tyle ludzi w nią gra, to są, powiem Ci szczerze, emocje. I adrenalina w momencie, kiedy grasz w tą grę, doświadczenia jakie masz z tej gry, słuchaj, Powiem ci na przykładzie paru akcji, co się dzieje w tej grze. Lecisz sobie samolotem ze, ze stu pojebami, każdy wylatuje z tego samolotu gdzie chce. Lądujecie w końcu na mapie i zaczyna się wyścig. Kto pierwszy znajdzie kask, kto pierwszy znajdzie pistolet, kto pierwszy znajdzie jakikolwiek pojazd, żeby sobie e, ukrócić drogę, bo jak to jest w Battle Royale, poruszamy się na mapie, która jest ograniczona pod względem czasu e, okrągiem, który się po prostu zwęża, za każdym, za każdym e, razem coraz jest ten okrąg mniejszy, mniejszy, mniejszy. Jeżeli znajdujecie się poza granicami tego okręgu no to po prostu e, systematycznie wam spada e, poziom życia, tak? I w momencie, kiedy są ostatnie okręgi jeżeli znajdziecie się poza okręgiem, no to praktycznie nie żyjecie w ciągu paru sekund. Tak? To, jest, to jest mechanika, którą musicie pamiętać. I teraz tak. Gram sobie z kolegą zaczęliśmy rundę normalnie, nikt z nas nie miał żadnego jakiegoś tam mega super ekwipunku, ale postanowiliśmy, że ukradniemy samochód, który, którym przyjechał inny gracz. Więc rozumiesz, my wszyscy klęczymy w trawie, jest cisza, ja mówię do kumpla, słuchaj, weź iść tam go, obejdź z drugiej strony, zacznij strzelać, żeby on poszedł w twoją stronę, ja w tym momencie szybko pobiegnę, szybko pobiegnę do samochodu i się spotkamy przy tym drzewie, ty wsiądziesz i spierdolimy. No plan się wydawał niesamowity, prawda, jak na filmach. No i wszystko było fajnie do momentu, kiedy ja nie wstałem i oberwałem ze snajperki, tak? bo jakiś inny gracz zaczajony, nie wiem gdzie, w pizdu, stwierdził, że to będzie dobry pomysł, żeby mnie zajebać w tej trawie. Nie? W tym momencie kumpel spierdzielił do, do, do pobliskiego krzaku, i żeby ocenić sytuację. Nie? Kiedy usłyszeli ten strzał tych dwóch, którzy przyjechali samochodem, no to zaczęli się napierdzielać i zaczęła się no, kompletna wojna. Dojechało do nich jeszcze dwóch innych graczy i wszyscy zaczęli się napierdzielać. Ja leżałem w tej trawie, umierając, kumpel w końcu pod, pod, pod wpływem tego, że, że miał osłonę, osłonę, ogniową od tych innych, którzy tam się napierdzielali jak na wiecie, na regularnej wojence, eee, przywrócił mi do życia, tym sposobem na czworaka po, po, szybko po, podeszliśmy do tego auta, który, który był ogólnie naszym celem tej całej akcji, wsiedliśmy w niego i odjechaliśmy stamtąd jak najszybciej się tylko dało, tak? To była taka pierwsza akcja, a mecz się dopiero zaczął. To była czwarta minuta gry. Powiedzmy, mi, Krystian, yy, znacz jakąś inną grę, w której masz takie emocje, takie akcje może zrobić? Znaczy wiesz, dokładnie takie akcje nie. Myślę, że emocje znajdą się. Znajdą się, musiałbym sobie przypomnieć, bo Eee, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo na, na pewno towarzyszą innym grom te, też takie rzeczy. Powiem Ci, że e, z mo może z mojej perspektywy, jak mam Ci powiedzieć o jakichkolwiek emocjach, to na pewno RIDE w Destiny dostarcza pe pe pewnego rodzaju innych emocji niż we wszystkich grach, bo tam jest gruba kooperacja, tam sześć osób musi cały czas ze sobą rozmawiać i jak ktoś coś spierdoli, to wszyscy leżycie. I, no. i, i, to, i to też jest dosyć ciekawe i po prostu robisz wszystko, żeby nie spierdolić no jesteś jest. blisko, blisko no. tego, ci powiem tego a, a, a jeżeli chodzi o twojego Battleground'a no to, no to ja grałem w tego Fortnite'a jeszcze zanim w ogóle wiedzieliście co to jest i grałem w ten Battle Royale też i też chyba tam byłem w, w siódmy bodajże albo szósty ale, ale krótko w to grałem i powiem ci, że, no, no, mega, mega, zajebiste, zajebiste to było. Zmniejszało się to kółko, trzeba było kombinować, patrzeć, czy, czy nikt za tobą nie idzie, czy przed tobą, i, no, no, kompletny survival, tak? Robisz wszystko, żeby po prostu przeżyć. Jak najdłużej, żeby może być pierwszym, chociaż, chociaż pewnie, chociaż, jak, jak tak, po paru grach byłem tam szósty, siódmy, no to tak stwierdziłem, że, a, pewnie bym był pierwszy, ale, ależ chciałem po prostu zobaczyć, co to jest. Fajne, fajne. Oczywiście emocje są świetne. Nie wiem, jak jest w Battlegroundzie, ale wydaje mi się, że tamte emocje powinny być trochę lepsze. Zresztą szczególnie to jest bardziej realistyczne, tak? Bo, bo tam mamy takie... To tam po prostu mamy normalną rzeczywistość. No tak, dokładnie. I to jest właśnie chyba no. największym plusem i największą różnicą względem Fortnite'a, którego tutaj wspomniałeś. Bo powiem Ci, że no skoro mechaniki w tych grach są, powiedzmy są one są identyczne, identyczne. Identyczne, to jest wszystko to samo. No. To jednak system burzenia, budowania craftingu w Fortnite troszeczkę niszczy ten cały klimat zagrożenia, tej całej niepewności, bo tam... Przy Każda roz, rozrywka, rozgrywka się sprowadza do jedne, jednego schematu, tak? Jeżeli zostaje u was około 10-5 ludzi, to wszyscy budują te kurwa jebane forty e, i się oszczeliwują snajperkami albo bazukami z góry. Tak? No to jest, pokaż mi mecz, w którym takie coś nie miało miejsca. No, w większości wypadków tak się dzieje. Z kolei w PUBG masz, nie masz mhm. budowania i nie masz wpływu na to, jak sobie u, wiesz, jak sobie jakby to powiedzieć, ułatwić zwycięstwo, bo musisz na bieżąco spontanicznie analizować to, co się dzieje, gdzie jesteś i w którym miejscu się zwęży krąg. Może się tak stać, że, że wiesz, że, że krąg będzie ostatni krąg będzie na jakiejś pustkowie bez żadnych osłon i wtedy wiesz, no tylko i wyłącznie się liczy to, kto umie jak strzelać. We Fortnite już byś sobie wybudował jakieś barykady, rozumiesz? Nie? I troszeczkę te napięcie, ta cała ekscytacja i adrenalina w przypadku Fortnite'a w moim odczuciu spada. A kontynuując tą, tą, tą moją przygodę z, z kolegą, którą, którą akcję opisałem tobie, no to to miało kontynuację, mm. tak, bo jechaliśmy dalej. Jechaliśmy sobie pojazdem, właśnie pojazdy też to jest kolejna zaleta, jeżeli chodzi o PUBG, bo też zmienia troszeczkę sytuację na, na polu bitwy. Jechaliśmy sobie lasem, był cel, żeby podjechać do takiej wioski, gdzie przeważnie są dobre karabinki, żeby się troszeczkę podzbroić, bo byliśmy naprawdę biedacy. No i w pewnym momencie no, no. poleciał ostrzał. Nie wiadomo skąd. Dostaliśmy w koło, koło, koło wybuchło... Y co spowodowało, że zaczęliśmy tracić kontrolę nad samochodem, no i powiedzmy sobie szczerze, no wypierdoliliśmy w, w domek, w który nie chcieliśmy wypierdzielić. Cały czas byliśmy pod oprzyczałem, ja obrywałem, dobrze, że miałem kamizelkę, to życie troszeczkę powoli spadało. Musieliśmy szybciutko wejść do tego domku, bo byliśmy na, na otwartej przestrzeni i nie było gdzie indziej żadne, żadnego, wiesz, przeszkody, jeżeli chodzi, żeby skryć się, nie? No to wpadliśmy do tego domku i, i słyszymy, jak napierdzielają w każde możliwe okna, nie wiem, czy tam był jeden, czy tam było dwóch i się zgrali żeby nas po prostu zabić. No i, i wiesz, no co miałem pod ręką? Miałem granaty dymne, no to rzuciłem granat dymny w stronę drzwi. Szybko podeszliśmy do, do tych drzwi, udaliśmy się na pięterko no i oczekujemy, co się dalej będzie działo wiesz, akcja, akcja się rozkręca oni cały czas napierdzielają, słyszę, że strzały są coraz bliżej, że coraz, coraz zaczynają nas obkrążyć, coraz bliżej nas podchodzą ehm, no sytuacja wydawała się taka, że zaraz zginiemy tak? ja cały czas rzucałem dymne granaty w hol, żeby, żeby, żeby po prostu ograniczyć im możliwość wejścia do budynku bo trzeba było wejść do nas na piętro po schodach takim tunelem, więc w sumie i my kontrolowaliśmy akcję, ale też oni no i słuchaj, magiczny, magiczny dźwięk który jak usłyszysz w PUBG, no to wiesz że masz albo przesrane, albo ci się udało. Jak wyciągasz zawleczkę z granata, to, to ta wajcha odskakuje, robi taki fajny psztynk. No i usłyszeliśmy ten dźwięk. Granat wleciał do pomieszczenia, ale odbił się od schodów, wypierdolił wszystkie, wszystkie możliwe okna i wszystkie drzwi, jakie tam były. Eee, I nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Wiesz, Kumpel biegał na poddaszu i szukał jakiegoś ekwipunku, ale kompletnie nic nie mieliśmy. Zacząłem też biegać, też szukać może jakaś, wiesz, jakieś, jakieś drzwi, których nie zauważyliśmy, albo coś w tym stylu. I nagle kątem oka zobaczyłem że przez okno, że jest pojazd tych, którzy, którzy przyjechali do nas, nie? żeby nas, nas po prostu zabić. No i plan poszedł taki. Słuchaj, strzelaj drzwi, ja wyskakuję przez okno, ty za, za mną wyskakujesz przez to okno, wsiadamy w to auto i uciekamy. No i tak też zrobiliśmy. I powiem ci, udało nam się to zrobić. Udało nam się uciec od tych gości oni cały czas w nas strzelali, obrywaliśmy trochę, ale udało nam się o, e, odlecieć na taki dystans, że, że, że mogliśmy dalej grać. I to była druga akcja w ciągu powiedzmy sobie tam 10-15 minut graliśmy w tą grę we dwóch, że ja już naprawdę siedziałem na połowie dupy na kanapie zgarbionym, wpatrzonym w telewizor i to jest ten moment kiedy wiesz zaczynasz być cicho, nie? to są takie emocje już, a to jeszcze nie był koniec, koniec meczu, nie? Więc, więc no później. Bunci... Ta gra jest taka, że zaczynasz grać, przez 15 minut może się nic nie dziać i czekasz tylko na jedną tą piękną akcję, na ten jeden zawał serca, jak wchodzisz do budynku, a tam gościu mierzy do ciebie z shotgun'a i ci wypala prosto w mordę śrutem. Eee, można naprawdę przymknąć oczy na, na, na, na grafikę, na to jak ta gra działa i, i wkręcić się w tą grę do tego stopnia, że po takim meczu 20-minutowym 20 ty masz w sobie taką adrenalinę, że jakbyś wyszedł na ulicę, to byś chyba no, pół, pół, pół, pół, tego, pół, no, półki boli, arki rozwalił, nie? Hatred, hatred. No, dokładnie. E, do, doskonale wiem, o czym mówisz, Tomku. E, zobacz dwie rzeczy, chcę ci powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, że grało ci się troszeczkę łatwiej, bo grałeś z kimś. E, Wiesz mi, że te no, znaczy pewnie samemu też grałeś i jak ja grałem samemu, no to, to troszeczkę e, miałem mniejsze pole manewru e, byłem oczywiście tylko i wyłącznie sam więc mogłem tylko i wyłącznie sam sobie ufać i to jest trochę to jest trochę nie fair w stosunku do innych graczy to masz jak grać sobie z kimś Prawda? Ale jeżeli grasz z kimś, to każdy, wszyscy grają z kimś. To jest tak zrobione, że to są nie taka sama aha, mechanika jak w Fortnite. Cie. No, jeżeli masz y, dwuosobowe składy, to wszyscy są w dwuosobowych składach. Jeżeli masz czteroosobowe aha, składy, aha. to wszyscy są w czteroosobowych aha, składach. Aha. My, myślałem, że po prostu weszliście do otwartej gry, z kimś weszłeś i tam się po prostu dogadaliście, nie? Nie, nie. Ale dobra, y, to nieważne, bo chciałem powiedzieć o drugiej rzeczy, że jak grałem w Fortnite'a na początku. Ten tryb dopiero tam, no, on pierwszego dnia był i po prostu go sobie sprawdziłem. To strasznie był zabagowany i tak dalej, ale o czym chciałem powiedzieć, że ludzie w ogóle nie wykorzystywali w żaden sposób budowania. W sensie, że nie budowali, tak jak teraz mówisz, że to jest niemożliwe, żeby ktoś tam nie wybudował sobie coś wysokiego i nie walił ze snajperki. Jak ja grałem swego, na, w samych początkach, to nikt tak nie robił. Ludzie nie wiedzieli, co z tym budowaniem robić za bardzo i sam się tak zastanawiałem, po co to te, te budowanie w takim trybie, nie? Wydawało mi się to zbędne. Szczególnie, że e, bardzo dużo ludzi po prostu chowało się w budynkach i po prostu czekało e, i miało nadzieję, że po prostu te kółko się fajnie zmniejszy i będzie na jakimś tam dobrym poziomie. E, po, powiem Ci szczerze, Tomaszu, że ja bym sobie zagrał w tego... E, e, tego PUBG. PUBG, dokładnie no bo Fortnite był, był całkiem w porządku i właśnie brakuje mi też takich doświadczeń, o których mu mówisz, szczególnie, że jednak Destiny, jak mówię o Raizie, to ja potrzebuję piątkę jeszcze innych graczy, których znam, z którymi jestem w klanie, a w PUBG sobie po prostu wchodzisz i, wie, i wie, wiesz, że będziesz miał te emocje i właśnie takie gry brakuje. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Valve, Valve od Counter-Strike'a, chłopaki sobie teraz wymyśli, że w Counter-Strike'u będzie Tryb Battle Royale. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale to będzie kolejna gra, w której ten tryb sobie wejdzie. O której przynajmniej ja słyszałem ostatnio. To tak w ramach ciekawostki. Więc Tomaszu, jesteś zadowolony ogólnie z tej gry. A powiedz mi, bo grasz niby dwóch na dwóch, ale samemu też jara cię granie w to, czy eee, zdecydowanie nie? Sam, samemu mam przegrane jakieś 104 mecze. To jest mhm, ale, 20 mecz z kolegą miałem przegranych, a te 102 mecze to mam sam ze sobą. Ale... Widzisz dużą różnicę, jak grasz samemu, a z kimś, że jest, o Boże, samemu nie chce mi się grać, ale z kimś się zajebiście? Nie, Czy, wiesz, to jest? są zupełnie dwa inne klimaty wtedy. Jak, jak gram z kimś, no to właśnie w grę wchodzę i te planowanie, wiesz, te filmowe plany, jak, jak drużyna A, kiedy masz wszystko zaplanowane, wiesz, i na samym początku, wiesz, gówno wiatrak i musisz kombinować. Jeżeli grasz mhm. samemu, no to... Mm, to musisz, wiesz, musisz mieć plan w głowie ułożony dla siebie, wiesz, co zrobić, jak zrobić, jaki masz plan, czy będziesz snajperem, jeżeli się uda znaleźć snajperkę, czy jednak pójdziesz e, znaleźć jakiś pojazd, bo pojazdy bardzo ułatwiają tutaj grę. Um, bądź i Trudno mi powiedzieć, bo każda, każ, każ, każda, każdy mecz, jaki się zaczyna, jest zupełnie inny, wiesz? I raz zginiesz od razu po wylądowaniu od jakiegoś gościa, który cię pierdolną patelnią, a, a raz zginiesz na, na siódmym miejscu, nikogo nie zabijając przez całą grę. Więc yy, mówię ci, zmienne warunki w tej grze to jest, to jest, to jest najpiękniejsza rzecz właśnie, jaka, jaka, jaka może być w tej grze. No, to, to właśnie ten nie masz pojęcia co się wydarzy w każdym kolejnym meczu, mimo że każdy zaczyna się mecz identycznie, i kończy się identycznie, czyli jedna osoba musi wygrać, nie? ale to, co się dzieje pomiędzy, to, to te wszystkie akcje, co gracze wymyślają, bo nie zapominajmy o tym, że ty nie grasz z botami, ty nie grasz z komputerem, który ma zaprogramowane, wiesz. Yy, tej gry się nie da w stu nauczyć grać na pamięć. Możesz się nauczyć, jak się strzela, albo jak wychodzić z samochodu, żeby być od razu osłonięty, albo jak korzystać z jakichś, jakichś wiesz, podskoków, skucnięciem, żeby wchodzić przez budynki. Tak, takiej rzeczy mechanik jak najbardziej się nauczysz. Ale tego, co akurat wstrzeli w głowę jakiemuś gościowi po drugim, na drugim końcu globu, to nie masz pojęcia, nie? Na przykład słuchaj, miałem taką akcję. Jadę, jadę, jadę sobie samochodzikiem i nagle słyszę, że gdzieś w pobliżu jest jakiś inny samochód. No to dobra, wyciszałem, wyciszałem swój, czyli wiesz, wysiadam z auta i nasłuchuję na słuchawkach, z której strony dobiega odgłos. No i zlokalizowałem gościa. Szybko, szybko na pojazd, dzida, nitro, lecimy za nim. Dogoniłem go wysiadłem z, z auta i zacząłem w niego strzelać. O, gościu w panice wyskoczył też z samochodu i pobiegł do takiej szopy, nie? Pobiegł do szopy, no. zamknął drzwi i siedzi w tej szopie. Puścił sobie granat dymny w tą szopę i ja zbaraniałem. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić. I podeszłem do tej szopy, gościu tam siedzi, nie wychodzi. No to rzuciłem mu granat przez okienko i się odwróciłem i poszłem robić swoje dalej. Wybuch, zdobyłem kila i jadę dalej. No rozumiesz, to, to takie, takie, takie nieprzewidziane, nieprzewidziane sytuacje to jest coś niesamowitego, nie? Mhm. Eee, Tomaszu powiedz mi jeżeli zginiesz to możesz wyjść z gry normalnie i sobie odpalić od razu kolejną rundę eee, powiem ci że dołączenie do nowego meczu to jest około półtorej minuty maksymalnie dwie minuty tak możesz wyjść w każdym momencie z meczu a w momencie kiedy zginiesz no to żeby zacząć nowy mecz to jest tak jak ci mówię te półtora półtora minuty dwie minuty mhm. to jest szybciej niż się w wgrywa Okej. Okay, a powiedz mi jak jest zawartością ile tam jest tych map jest jedna mapa. Na razie jest tylko jedna mapa. Tak? Na... Jedna mapa. Tak, to jest jedna ogromna I... mapa. I chcesz mi powiedzieć, że w, tym, w, tym, w tej oryginalnej grze, która, która wyszła na pc też jest jedna mapa? To jest ta sama mapa. Tylko, że Dobrze. na. Tylko, że na no. PC-ach już, już jest druga mapa na tych serwerach testowych mapa pustynna. Tak? Ta hmm. mapa, co my mamy teraz, to są takie klimaty rosyjskie takie klimaty Daisy, wiesz, wiesz, coś w tym stylu ale jest, jest dużo takich miejscówek na tej mapie, w których jeszcze do tej pory ani razu nie byłem, mimo że już 33 godziny ograłem w tej grze, więc, więc jedna mapa, ale można powiedzieć, że, że ka za każdym razem zaczynasz gdzie indziej i kończysz gdzie indziej, więc za każdym meczem widzisz zupełnie inne rejony tej mapy. Oczywiście możesz wsiąść do samochodu na początku meczu i pojechać i zwiedzić całą mapę, ale to wiesz, szybko cię okrąg do, dopadnie i dupa będzie z tego. No ja, wiem, wiem, wiem, wiem, wiem, jak to działa. Mhm. E, I jeszcze chciałem się tylko spytać o jedną rzecz, no bo sobie grasz i masz te emocje i jest fajnie, i w ogóle zajebiście, możesz ewentualnie sobie robić osiągnięcia, ale powiedz mi jedną rzecz, e, co tam jest, e, jakie tam są nagrody za zwycięstwa. Jesteś pierwszy i co was Jest tego? tam taki system progresu, można to nazwać. To polega na tym, że za każdy mecz, za każdego kila, dostajesz określoną ilość punktów. tak? Za te punkty możesz kupować lootboxy. Tak? Są lootboxy w tej grze. No, Jak na razie to nie, to nie możesz to. kupować ich za gotówkę, tylko możesz je kupować właśnie z tej waluty wewnątrz gry. I polega to, to. na tym, że... Mm, Pierwsza zakupiona skrzynka kosztuje tam 700 battle pointsów. Kolejna skrzynka hmm. kosztuje 1200 battle pointsów. Kolejna 2800 itd., itd. Suma za te skrzynki koszt tych skrzynek resetuje się z początkiem każdego tygodnia tak? więc na dobrą sprawę możesz kupować jedną skrzynkę tygodniowo za 700, a możesz w ciągu tygodnia wykupić 4 skrzynki za prawie 8 tysięcy tak? więc to zależy tylko od ciebie a w skrzynkach no. możesz zdobyć tylko i wyłącznie przedmioty hmm, skórki ubrania, buty, gogle takie różne gadżety, wiesz, które nie wpływają na grę żadnej broni nie dostaniesz tylko wizerunkowe nie? wyposażenie więc za wygrane mecze zdobywasz te punkty, dzięki którym możesz kupować sobie sprzęcik i ubierać swoją postać. Nie? Więc jak zaczynasz grę, nie musisz zbierać ubrań z ziemi, żeby jakoś wyglądać, tylko już możesz sobie postać wyposażyć i od razu zacząć grę tak jak chcesz. Mhm no dobra, no, to, to to jakiś tam ma sens ja, ja wiem, że w tej grze chodzi głównie i, wyło, yy, głównie, i głównie chodzi o, o te emocje, które jej towarzyszą i wiem o czym mówisz yy, no w porządku yy, z tego co się orientuję to chyba nie ma szans, żeby w ogóle ta gra wyszła na PS4 znaczy z tym to jest ciekawy temat, bo wiesz yy, ogólnie to ta gra miała początkowo mieć czasową ekskluzywność na Xboxie Potem były jakieś słuchy, że podobno to ma być całkowita wyłączność. Teraz w sumie nikt nie wie, jak to tak naprawdę wygląda. Mi się wydaje, że Microsoft wpompował tyle pieniędzy w marketing tej gry. On tam swoje wewnętrzne studia, co Coalition chyba ci, co go robili, Gears of War wysłali do pomocy tym gościom z tą grą. Więc mi się wydaje, że oni troszeczkę zawalczą o ten tytuł ekskluzywny i się wcale bym nie zdziwił, jak on by został już na zawsze na Xboxie chociaż nie wiem jak to by do końca tak wyglądało w kwestii licencji bo, bo prawa do, do tego tytułu chyba nadal ma ten, ten gość, już teraz zapomniałem jak on się nazywa, ale ksywkę w grze ma właśnie playranną no stąd właśnie tytuł gry i to jest jego projekt nadal, więc jeżeli jedyny sposób żeby to była gra wyłącznie dla Microsoft to jest to, żeby Microsoft sypnął pieniędzmi i wykupił ten tytuł tak jak zrobił to z Minecraftem i powiem szczerze Bym chciał, żeby tak się stało, bo by poszły tam wtedy duże pieniądze i ta gra by była dopracowana jak taki normalny tytuł AA, a, żeby, żeby to chodziło, działało. Wiesz, bo jak na razie to jest kura znosząca złote jajka. I jeżeli dobrze poprowadzić ten temat, to może być naprawdę super, super, super gra na wyłączność dla Microsoftu. Jak tego nie spierdolą, oczywiście. Mhm no zobaczymy zobaczymy jeszcze jak długo on będzie sobie w early access i jak długo to może być sobie spierdolone po prostu A jak na razie to wersja która jest na konsolach to jest 0,5.25 0,0 0,5 5,25 mhm. więc to, to, to no jeszcze to, długa to, droga tak, przed tak, tym tak, tak, tak tak, tak, tak. No dobra, ja w sumie jakoś tak więcej pytań do tego nie mam. Rafał z pewnością też, bo się nie udziela. Powiedz mi po prostu, czy, czy warto, czy lepiej poczekać, czy, czy nie wiem, czy ci, co mają po prostu tylko nowe konsole, mogą to ewentualnie spróbować, reszta nich ucieka i... i... I co o tym myślisz na końcu, Tomaszu? Kurde, wiesz co, właśnie to jest, to jest ciężka odpowiedź i, i w sumie się nie dziwię, czemu takie wiesz takie, takie sprzeczne są głosy w internecie. Jedni ich kochają, drudzy nienawidzą, a trzeci w ogóle mają to w dupie. Mhm. Powiem ci tak, ja, tak jak, jak mówiłem na początku wszystkim, ja na tą grę czekałem, dla tej gry kupiłem konsolę i zdziwiłem Naprawdę się. Naprawdę dla tej gry kupiłeś konsolę? Tak, ja dla tej gry kupiłem konsolę, bo komputera nie kupię, dlatego... Crazy dlatego to był taki mój ekskluzyw na, na konsolę no i mimo wszystko też troszeczkę się zawiodłem, tak? ale zagryzłem zęby i nie żałuję całkowicie tego, że wydałem na tą grę, uwaga, uwaga, 130 zł bo tyle ta gra kosztuje mhm. to jest... o, czyli nie przycebuliłeś tym razem, nie, nie przycebuliłem chciałem przycebulić, o... ale, ale za późno i nie dałem rady, więc no. trudno, okay. poszło, mleko dobra, się wylało dobra, dobra. trzeba je wypić nie? I... O, i powiem Ci, że nie żałuję mojej decyzji po dzisiejszym patchu jeszcze lepiej wszystko działa, jeżeli chodzi o framerate. Pojawiły się troszeczkę takie frizy i, i, i lagi, ale to spowodowane tym, że ludzie cały czas lądują na mapie i, i, i pewnie w różnych rejonach mapy zaczyna się im wgrywać okolica, więc to pewnie jakoś, jakoś jest, tam ma wpływ na to. Poza tym to też się działo na premierze, więc myślę, że te z tym też się uporają. Ale są takie małe kwiatki, jak na przykład to wyobrażasz sobie, że ta gra obsługuje HDR, a nie masz suwaka do, do ustawień HDR. -a. To, to, to jest porażka, no rozumiesz? Są różne hdr -y, są różne telewizory z różnymi standardami hdr i choćby w Assassin's Creed Syndicate 2 Origins masz dwa oddzielne suwaki, które pozwalają ci ustawić HDR pod twój aktualny model telewizoru, nie? a w PUBG tego suwaka nie masz. Nie ma w ogóle żadnych suwaków od ustawień głośności, niczego. No w PUBG, a co powiedziałem? Nie, nie, właśnie te, tego skrótu mi brakowało. No. PUBG. Tak, tak, no ja właśnie, no. I, i nie ma pod podstawowych rzeczy, nie ma w tej grze, wiesz, takich, które, które są w każdej grze, i, i dlatego jeszcze bardzo długa droga przed tą grą będzie. E, powiem tak, jeżeli ktoś śledzi temat, bardzo by chciał w taką grę zagrać. We Fortnite mu nie odpowiada ten cukierkowy, balonowy klimat i taka. E, bez troska rozgrywka, rozgrywka że wiesz, chodzisz, strzelasz i tylko tyle i żadnych emocji, tylko się postrzelać, wybudować na końcu fort jak w Wormsach i się zabić i juchu. Hmm. to niech bierze nie kupuje tego PUBG bo jest ta gra naprawdę warta jeżeli masz Xboxa, One X to tym bardziej jeżeli masz SK, no to obejrzyj troszeczkę filmików i jeżeli nie, przeszk nie będzie cię raziło w oczy to co widzisz to bierz, bo emocje są tego warte a dla ludzi, którzy teraz słuchają pierwszy raz, o czym ja w ogóle kurwa gadam, to nie wiem, czy bym polecił tą grę. Jeżeli, jeżeli nie znacie tej gry, nie wiecie co to jest, to, to lepiej troszeczkę zróbcie malutki research w internecie yy, i przemyślcie ten zakup. Obejrzyjcie naprawdę tak z godzinkę, dwie godzinki gameplayów z Xboxa, Popatrzcie jak to wygląda. a Pograjcie sobie Fortnite'a. Jeżeli chwycił was Fortnite, no to zostańcie przy Fortnite. jeżeli będziecie chcieli troszeczkę Powiem tak, jeżeli będziecie chcieli zabawy dla dorosłych facetów, to weźcie sobie potem PUBG i kupcie. Ja, ja w ogóle powiem Ci szczerze, Tomaszu, że gdybym miał Xboxa, to na pewno bym kupił tą grę. Bo po doświadczeniach z Fortnite'a wiem wiem, wiem wiem w ogóle, co to jest i po prostu przemęczyłbym się z tą grafiką, a widać, że coś próbują robić z tą grafiką, żeby to było tam w miarę grywalne. Więc to tylko rokuje dobrze na przyszłość, że, że jednak to będzie w miarę płynne i, i, i chciałbym po prostu sobie mieć te doświadczenia, bo to jest naprawdę coś zajebistego. No, no, tych emocji powiem ci, że jeżeli nie wiesz, czego szukać w grach, no to mało jaka gra potrafi ci takie coś dostarczyć. Jednak większość gier to się rozkładasz na kanapie, włączasz telewizor i se grasz piwko, tak, relaksujesz się i masz zabawę. A w tej grze Naprawdę powiem Ci po tym skończonym meczu, co graliśmy z kolegą i mieliśmy te wszystkie akcje, które opowiedziałem, plus jeszcze więcej, których których już teraz po prostu nie pamiętam, bo tam co co co o mecz to jest nowy taki właśnie PUBG moment to kumpel się mnie pyta, czy gramy jeszcze kolejną rundkę, a ja wiesz, taki, taki zjebany jak koń po esternie, mówię do niego, wiesz co, nie obraź się, ale, ale mi już, kurwa, wystarczy na dzisiaj tych emocji, nie? bo ja pierdolę. Nie? Naprawdę to jest, to jest, jest taki jest, moment, że jest, jest, mistrzostwo jest. świata, dlatego ja jestem strasznie zadowolony z tej gry. Mhm. Bardzo bardzo mi podeszło. E, tak, więc to tylko użytkownicy Xboxa, ewentualnie pc -towcy. Dobra, więc jak słyszycie... E... Zainteresujecie, Zainteresujcie się ty, tym tytułem Słuchajcie, teraz ja coś powiem e, Tomek niech sobie odpocznie e, Słuchajcie, ja powiem o dodatku do Destiny Ze względu na to, że go przeszedłem I ze względu na to, że zawsze te dodatki to były kupy No i, i z tym dodatkiem e, Klątwą Ozyrysa Dokładnie Nowym dodatkiem do, do Destiny no jest różnie, jest to, za co po prostu z nienawidziłem Destiny i cały Bungie, ze względu właśnie na to, że znowu jest bieda. Ale, co w ogóle się dzieje? Słuchajcie, mając nowy dodatek, podnosi, limit nam się poziomu podnosi z 20, z 20 na 25, więc on, on w sumie niewiele daje tak na dobrą sprawę, no ale taka opcja jest poza tym można podnieść sobie Lighta czyli, czyli światło z, naszy, z naszych itemów do 335, do 335 punktów z, 300, z 305 więc o 30 punktów można podnieść z nowych itemów które w sumie występują w grze E, więc to, to na pewno wchodzi do dodatku poza tym oczywiście dostajemy nową planetę tym, tą planetą jest Merkury no i oczywiście mamy tam misję fabularną związaną z Ozyrysem i w ogóle z jego klątwą i z tym wszystkim co jest tam związane e, fabuła jest, na pierwszy rzut oka wydaje się, że może być zajebista ale jak się jak ją przeszedłem to okazuje się, że jest strasznym pedałem ale e, Chciałem, chciałbym powiedzieć, że Merkur jest zajebistą planetą. Jest to bardzo fajne miejsce, ze względu na to, że jest bardzo takie pustynne. E, wszędzie e, żółte e, odcienie i żółte kolory, i po prostu jest wszędzie żółto i jest zajebiście. I bardzo fajnie e, ta nowa planeta się sprawdza. Oczywiście e, jest to taki trochę taki ala, e, bym powiedział, back czyli, czyli po prostu... Robicie niby nową kampanię tam na tym Merkurym, ale oczywiście wpadacie też na Ziemię albo na Nesusa albo na inne planety w ramach tych misji. No i mamy taki backtracking trochę. No ale, ale, ale to w Destiny chyba od zawsze było. Słuchajcie, no, no 84 zł kosztuje ten dodatek mamy sobie tą nową planetkę troszeczkę z tymi temami jest, jest trosze, trochę ciekawiej dostajemy jakiegoś tam strajka który jest niby jakiś tam mocny aczkolwiek nie zauważyłem ale, ale są, są trzy nowe przygody w tym, w tym strajku, więc więc to jest dosyć fajne, bo, bo, bo, bo chyba tych strajków z tego co tam były 4 albo 5, a tu dostajemy 3 nowe, więc już mamy tam 6, 7, 8 w, w różnych, w różne miejsce, jak sobie je robimy, więc to, to jest całkiem fajne. Poza tym z takich ciekawszych rzeczy to nowe mapy do, do Tygla, czyli nowe mapy do naszego multiplayera PvP i te mapy są z tego co widziałem... To podobno są trzy, a na Xboxa są tylko dwa, ponieważ Warm Heaven, mapa Warm Heaven jest tylko i wyłącznie na PS4 i jest to ekskluzyw. Chociaż nie wiadomo czy nie na jakiś tam czas, ale na pewno użytkownicy PS4 pomimo tego, że nie będą mieli players unknown, to przynajmniej będą mieli nową mapę do dodatków w Destiny. Oczywiście e, nowe śmieci, e, jakieś tam opcje z kuźnią, e, z którą są związane questy, związane z bronią. ten nowy feature w sumie jest w porządku, ale bez szału. I co najważniejsze, co dostajemy, dostajemy, dostajemy ra, e, raid lair. E, to jest taki ride, normalny ride, normalny najazd, z tym, że on jest e, dwa razy krótszy, więc można powiedzieć, że po, połowę rajdu. I podobno, ja, ja go nie ogrywałem jeszcze, ale z tego, co e, rozmawiałem ze znajomymi z klanu, e, wszyscy się jarają, że to jest najlepsze, co w ogóle Destiny miało do zaoferowania w całej swojej, w całym swoim życiorysie tych paru lat. Podobno ten ride, taki mini raid. Miarzy system jest zajebisty. Naprawdę jest zajebisty, jest dobrze przemyślany i, i jest świetny. No i oczywiście zajmuje dwa razy mniej czasu, no bo jest dwa razy krótszy. E, więc, więc nie wiem jeszcze, ale, ale ten rajd jest całkiem niezły. E, no dobra, więc powiedziałem w sumie jakieś tam takie bardziej plusy, więc przejdę może do minusów. No i oczywiście standardowo, jeżeli... Jeżeli macie Destiny 2, no to musicie mieć dodatek, bo jeżeli go nie macie, no to wasza gra w sumie już się kończy. Eee, standardowo do 305 dobijesz e, z dwójką, do 335 tylko z, w, z dodatkiem, więc y, ogólnie bez dodatku już masz biedę, ale ale to, to jest standardowa opcja. Ale co odpierdoliło Bungie? No Bungie oczywiście musiało coś odjebać, więc y, oczywiście odjebało... Taką opcję, że jeżeli nie masz dodatku, to nie możesz zrobić platynę w podstawce, ze względu na to, że jest takie osiągnięcie, które, które po prostu musisz zro zrobić, zrobić na rajdzie albo na, na szturmie, do, dokładnie na Nightfallu, e, e, misję na prestiżu z tym, że podnieśli ten presji do 330 poziomu, no a w związku z tym, że ty masz dwójkę, więc nie możesz mieć powyżej 305 poziomu, więc nawet jeżeli byś tego chciał spróbować, bo oczywiście możesz, no to jesteś na strzała. Więc summa summarum, jak wyszedł ten dodatek, nie można było w ogóle e, zrobić e, tego trofea e, z dwójki. Więc ci, co mieli dwójki, dwójkę nie mogli go zrobić. W, w, w, najciekawsze jest to, że ja do, w, wszedłem tak, tak bardziej w ten świat Destiny, i fanów Destiny to w, ogóle, to w ogóle nie dziwi, ale to jest normalne, przecież bandzie zawsze tak, ro zawsze tak robiło. Te levely szły, jeżeli nie masz, to nie możesz tam zdobywać du dużo rzeczy I to, jest, i to jest oczywiste. Ja wiem, że to jest oczywiste, ale być może takie e, kupuję sobie Destiny 2 i bez dodatku nawet, nawet nie zrobię platyny I to, i to jest dla mnie słabe. Fakt faktem, naprawili już to usunęli, w ogóle, w ogóle z, zmienili nazwę Trofeum usunęli jedną rzecz, że można mieć tylko i wyłącznie z najazdu e, prestiżowego, który jest na 305 poziomie, no, no, i, no i to jest całkiem w porządku, ale, ale chujowo się trochę zachowali e, wynikła też jeszcze bardzo fajna opcja e, wysz, wyszła taka broń Prometeusz Le, Lens e, w które, który po prostu strzela laser, laserem jakbyście byli, o piu piu piu piu e, mniej więcej i powiem wam, że była tak przykoksowana, tak przekoksowana, że wszyscy ją używali na PvP. Wszyscy. Wszyscy. Jeżeli nie miałeś, to w ogóle nie miałeś po co tam wchodzić. No i bardziej się trochę zesrało. Dało możliwość kupienia tej broni w Uksura. Tam jakieś tam, tam jakiegoś tam sklepikarza. I... Wyobraźcie sobie, że w PvP wszyscy w nią, w nią grali, aż w końcu wpadli na genialny pomysł, żeby po prostu ją tak osłabić, że na razie jest bezużyteczna i w przyszłym roku będą ją próbowali zoptymalizować. Okay. słuchajcie, dobra Tomku, nie przejmuj się słuchajcie, Tomek musi już iść, Tomek musi już iść bo w sumie go dosyć prawa wypadła bardzo ważna, tak. więc pożegnam się tu z każdym ja będę i tak pomału kończył i jeszcze Rafałowi dam głos, on, on powie nam o tym zaraz w swoim sprzęcie tak, tak, tak, bo ja, ja na niego czekam, więc Tomku dzięki ci bardzo dobra, również dziękuję, trzymajcie się hej, do następnego No, do następnego, dobra, więc Słuchajcie, no, no, no i z tym, z tym dodatkiem w sumie, w sumie powiem wam, że ja, ja oczywiście trochę się tam zniesmaczyłem. E, mam go, bo go mam. E, no i gram, gram i jest całkiem przyjemny, no, no ale to, to tak jak mówiłem, no wydaliście 200, powiedzmy nawet 50, niech będzie, złoty we wrześniu, teraz w grudniu 84 i zaraz w marcu 84, więc, więc to są ceny Destiny, jeżeli przynajmniej przez rok chcecie w to grać. Eee, w to grać, w to grać na jakimś tam normalnym poziomie, no bo pewnie season passy, jakieś różne rzeczy w Call of Duty też są i to kupujecie, albo nie, nie macie po prostu tych map, ale, ale gra jest grywalna, a, a tutaj bez tego raczej nie macie po co podchodzić. Eee, co, no i... to mnie zastanawia w odniesieniu do, do Gran Turismo, o które pytałeś, czemu ono się tak, wiesz, nagle przeceniło, bo faktycznie raptem miesiąc tam może po premierze, ta cena była Mega dobra, bo to było tam raptem ile, 120 zł, chyba pisałem, czy 125. Mhm. Potem jeszcze drugi raz się gdzieś pojawiło na, na za 150 na PSN-ie. Tam wciąż nie ma płatnych dealsy. Samochody, no nie ma problemu z czymś takim jak zbieranie kasy, bo kasa wpada za wszystko, a dodatkowo za mnóstwo rzeczy dostajesz, wiesz, samochody za darmo, za jakiś trening codzienny, za te, tamto, sramto, za 50 to za pięćdziesiąt osiągnięć, więc cały czas zbierasz samochody i dodatkowo je yy, losujesz, więc tak naprawdę, no, dwadzieścia, trzydzieści samochodów, wiesz, z górnej półki to jest żaden problem, żeby zdobyć nawet jakieś unikatowe. Ale to wciąż jest chyba po to, tylko żeby przyciągnąć ludzi, a potem i tak się będzie sprowadzało do DLC-ków i, i tego, na czym zarabiają teraz te konsole. Znaczy to, o czym ty powiedziałeś, nie? Mm -hmm. w, yy, no tak, takim... tak, tak, tak, tak, tak. E, tylko, tak. że no, troszeczkę dłuższy chyba jest ten okres wylęgania, tak? no bo wiemy, kto gra... W te, w te Destiny dwójkę, no bo to się przesiadła, wiesz, już mocna brać, która do jedynki się gdzieś tam oswoiła. No, no i tak, tak, jeszcze tak, tak. W ten sposób, powiedzmy, nie działało. No mhm. Zobaczymy. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, trochę drogo, tak, biorąc pod uwagę od premier Nie no, o, o, oczywiście, mówisz o Destiny, tak? Tak, tak. No, no, też... no i, i, i, to, i to są realne rzeczy, więc... Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja wam powiem, że po prostu te, ten dodatek, ja, ja wiedziałem, że, że te dodatki nie są adekwatne, cena jakość, tak? No, no bo nie są w, to, w stosunku do, do tego, ile daliście za jakąś tam, za pełną wersję, a, a dodatek i co on prezentuje? Nie, nie jest to adekwatne i nigdy nie będzie to ja sobie zdaję sprawę, no ale, ale no, no troszeczkę mnie rozczarował ten dodatek. Nie jest zły, ale, ale jednak brakuje mi, to, mi tej zawartości. To jest właśnie ten powód, dla, dlaczego od jedynki się odbiłem, bo ja dostałem tą jedynkę i tam, tam, tam nic nie było, tam nie było co robić. No w dwójce już, już jest bardziej to przemyślane, a, a dodatek wraca właśnie do, do, do właśnie takiego skoku bungee na, na kasę, tak na dobrą sprawę, że, że, żeby wydawali Ee, że, że oni po prostu zrobią coś i no i 8.4 musisz dać bo, bo jak nie, no to w sumie nie masz już sensu e, po co w tym grać e, no, więc no podobno rajd jest zajebisty no ten, ten malutki rajd, no to tylko to wiem a, a, no i, i Merkur jest ładny to, to, to naprawdę miejscówka jest świetna, a, ale po, poza tym i, i wiecie co jeszcze, jeszcze najgorsze jest to, że, że macie tego Merkurego i sobie i, to zupełnie inna nowa planeta, fajnie, a wszyscy przeciwnicy są, są ci sami, co, co byli w podstawce. Oni mają inne in, in, inny kolorek mają, są po prostu żółci. No i te same robociki chodzą, to jest te same, nie wiem, hop gobliny, gobliny czy jak one, one się tam robotycznie nazywają. Eee, I to jest słaby, to jest słabe. Walka z bossem Nie będę ciekawa. pytał, czy tam jest inna grawitacja na tej innej planecie. <laughs> znaczy ta, tam w ogóle z grawitacją jest troszeczkę inaczej, Rafale. Ale załóżmy, że załóżmy, że jest, do, że jest lepiej niż w Star Warsach. No, ale, ale to nie jest clue. Więc słuchajcie, no pozycja obowiązkowa dla e, graczy, którzy mają Destiny 2, obowiązkowa no i niestety... To jest taki przymus. A, a, ale ten dodatek jest bardzo przeciętny, nie, nie mówiąc słaby. E, poza rajdem. Słuchajcie, jedziemy w takim razie do e, Rafała. Rafale, w sumie chyba na zakończenie, bo znając ciebie, e, zamkniesz ten odcinek. Więc co tam sobie sprowadziłeś z tej Chin, Japonii czy skądkolwiek? Nie no, z Chin zdecydowanie, z Chin. Mhm. W sumie to pierwszy mój zakup z AliExpress i, i muszę przyznać, że bez problemu ale ale o tym to chyba wiecie tam już wystarczająco dużo napisali żeby tematu nie rozwijać zdecydowałem się na sprzęt od producenta właśnie robotów odkurzających iLife który ma w sumie dosyć bogatą gamę natomiast w tej gamie tam, które są modele jakoś opisywane od V2 do, do V7 jakieś Pro S i tak dalej trochę nawet jak, jak telefony to tak naprawdę nowością i jeszcze niezbyt dobrze opisaną, nawet za wiele testów nie ma, jest model oznaczony jako X750. I co w nim jest ciekawego? On jest określany jako King Kong, jeżeli chodzi o, o moc tego, tego odkurzacza, nawet takie ma grafiki tam powiedzmy jakieś reklamowe, dlatego że w całości jego tryb odkurzania nie tak jak w rumbach czy, czy w większości odkurzaczów opiera się o w tych innych odkurzaczach o szczotki, które zagarniają ten, wszystkie drobinki, kurz, pył, śmieci, które zbiorą i potem pomagają jakoś tam, powiedzmy, jakąś drobną ssawką je tam do, do zbiornika na kurz yy, doprowadzić. Tak ten ma tylko ssawkę i o na przykład w porównaniu do tej rumby, która no, jest porządnym odkurzaczem, yy, to jest trzy- czterokrotnie większa moc tego, tego ssania. Więc on tam ma taki kołnierzyk silikonowy, który się tam ciągnie powiedzmy po tej ziemi po środku i wszystko zbiera, co, co się tam trafi pod ten kołnierzyk, bo tam akurat jest wiesz ten yy, otwór, przez który to idzie yy, ten ciąg powietrza sprawdza się to nadzwyczaj dobrze, bo przetestowałem go nie tylko na jakichś drobnych yy, rzeczach jak jakaś sierść, jakiś kurz, jakieś tam nie wiem yy, drobinki cukru rozsypanego, ale nawet yy, jakaś karma dla zwierząt też jest bez problemu wciągana, więc ta moc jest faktycznie dosyć spora a jednocześnie dźwięk tej yy, pracującego tego odkurzacza, co jest moim zdaniem największą wadą tych wszystkich urządzeń, yy, no jest mniej irytujący, bo bo, bo jest taki, wiesz, yy, no inaczej trochę pracuje w miarę cichy odkurzacz, a, a inaczej jakieś tam obracające się y, y, rolki, maszynki, zębatki. Nie? Więc pod kątem dźwięku, dźwięku ma plus. Jeżeli chodzi o skuteczność y, działania, to, to jest na pewno OK w odniesieniu do płaskich powierzchni, bo taka stawka na dywanach się nie sprawdzi. Jeżeli ktoś myśli o dywanach, to, to jednak musi to być model ze szczotkami. Kolejną zaletą jest na pewno to, że ma duży zbiornik na, na ten kurz, bo wyeliminowanie szczotek pozwoliło zwiększyć ten zbiornik na, na syfy i jest ono dwu, trzykrotnie większy niż w innych odkurzaczach, co powoduje, że nie musimy go codziennie opróżniać, tylko spokojnie tam raz na kilka dni, zakładając, że codziennie on sobie ten cykl sprzątania wykonuje. Bardzo fajną funkcją jest to, że jest on hybrydą swego rodzaju. Mianowicie posiada również drugą funkcję. Wymienny zbiornik, gdzie wymontowujemy cały ten zbiornik na kurz, który jest zintegrowany niejako z tą całą ssawką. I montujemy drugi zbiornik, w którym możemy mieć wlaną wodę z detergentem, do którego jest podklejony ściereczka taka mopowa, która dosyć ładnie przylega do, do powierzchni i tam sobie powolutku sączy się woda, znaczy ta woda nie sączy się cały czas, tylko jest jakby na zasadzie podciśnienia zablokowana i tam jest jakaś pompka powietrza, która tłoczy powietrze, które wypycha tą wodę, więc nawet jeżeli tej wody tam trochę zostanie albo ten robot się gdzieś zatrzyma, to ta woda nie wycieknie z niego, przynajmniej mi się tak nie zdarzyło. No nie można tego na pewno nazwać myciem na mokro, ale, ale przetarciem takim delikatnym, więc jakieś yy, takie wiecie drobne jakby drobiny kurzu czy, czy jakieś takie zabrudzenia powiedzmy delikatne jest to w stanie yy, przeczyścić, zwłaszcza jak powiedzmy jest jakaś ciemna podłoga to na niej wszystkie ślady zawsze widać i, i to zdecydowanie pomaga fajne jest to, że robot ma kilka trybów pracy takie standardowe, powiedzmy jak jakieś mycie punktowe znaczy odkurzanie punktowe, że on powiedzmy sobie robi taką spiralkę, żeby w danym miejscu posprzątać to, to, to jest standard, ale dodatkowo możemy na przykład uruchomić krawędziowe że objedzie nam pomieszczenie sobie wiecie wzdłuż ściany, czy też włączyć losowe a z kolei jeżeli będziemy mieli go uruchomionego w trybie mopowania, to będzie on się poruszał po wykonaniu tam jakichś pierwszych ruchów żeby trochę rozpoznać kawałek pomieszczenia w taki sposób jak się zwykle węża grało na nokiach, czyli po prostu raz przy razie będzie sobie przeciągał tym mopem przez co te ślady zostaną całkiem ładne tak? będzie powiedzmy jakaś ciągłość tego ruchu zachowana i nie będą to takie zygzaki wiecie wymalowane na podłodze no z zewnątrz ten robot wygląda tak jak wszystkie inne, czyli jest okrągły ma dwa kółka i ładowarkę doka, do którego sobie bez problemu sam wjeżdża i widzi go z daleka więc nawet przyznam że to działa lepiej niż w tych starszych modelach RUMBY, no pewnie te dzisiejsze są trochę sprawniejsze i kolejną fajną rzeczą jest to, że ma pilota a w pilocie oprócz tego, że możemy go włączyć, wyłączyć zdalnie, czy tam jakoś zresetować, zmienić mu tryb pracy, bądź yy, powiedzieć, żeby sobie pojechał już do bazy, yy, to możemy nim również sterować, tak jak się steruje, załóżmy, jakimś samochodzikiem zdalnie sterowanym, czyli mamy strzałkę do przodu, w lewo i w prawo, do tyłu nie ma i działa to o tyle dobrze, pomimo, że to jest na podczerwieni, a nie na żadnym bluetoothie, że nie starając się specjalnie, nawet nie musimy jakoś tam mocno celować w tego robota, możemy go sobie tam naprowadzić, tam gdzie chcemy, żeby on powiedzmy zaczął od danego miejsca, sprzątanie, czy, czy coś w tym stylu, wiesz, nie wstając, nie nosząc go po prostu sobie nim jeździmy, nie? Najfajniejsze jest w tym to, że można sobie również tym robotem jeździć i ganiać na przykład koty po, po mieszkaniu, co jest wiesz, moim zdaniem świetnym e, no rozwiązaniem. Bo, no tak, u ciebie tak, no. Czy znaczy, wiesz, no, no, to jest fajne po prostu, no, masz tego robota, no to masz, ale to, że możesz mu wydawać rozkazy powoduje, że jakoś tak, wiesz, yy, zbliżasz się do niego i go bardziej lubisz, nie? że jak masz tego pilota, no, jakby nie patrzeć, to się sprawdza. Yy no i co? Najlepsze chyba w tym wszystkim jest to, że taka zabawka w porównaniu do, do Rumby, do Samsungów, które gdzieś tam zawsze koło 1000 zł z tymi funkcjami kosztują, znaczy koło 2000, 2,5 kosztują z tymi funkcjami, to ten robocik przypłynął do mnie za jedyne 825 zł. Przy czym kartonik był elegancko zapakowany. W pudełku było wszystko, co było trzeba poza bateriami do pilota. Były te dwa pojemniki, były dwie ściereczki, były cztery miotełki, bo mm, śladem wielu, wielu jakby tych już nowych robotów to on ma dwie miotełki do zagarniania z przodu, a nie jedną. Więc radzi sobie jakby z dwóch stron no trochę bardziej skutecznie nie rozsypuje jakby tego tego wiesz pyłu przez który przejeżdża, bo, bo tam otełka potrafiła robić tak, że wiesz nie zagarniała tego bezpośrednio pod szczotkę tylko strzelała tym, tymi okruchami gdzieś tam wiesz w lewo i, i tak naprawdę rozsypywała to za bardzo eee, o czym jeszcze warto powiedzieć mopowanie jest na tyle ciche przez to, że nie ma ssawki że nie ma żadnego problemu, żeby je puścić w nocy i po prostu sobie pójść spać i kompletnie ten robot nie będzie wam przeszkadzał. No, o ile oczywiście nie będzie tam jeździł wam przy głowie, ale zakładając gdzieś tam, że będziecie w innym pomieszczeniu, to bez problemu on sobie wtedy yy, poradzi, i wykona to mycie yy, wieczorem. Tak? No, jest to trochę upierdliwe, że trzeba zmienić jeden pojemnik na drugi, no, ale z drugiej strony coś za coś, tak? No obydwie przynajmniej funkcje się spisują w miarę, a gdyby miały być jakoś połączone, to to i ta pojemność tych zbiorników byłaby gorsza i hałas byłby większy i, i w sumie wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest lepsze. Mhm. Co do czasu pracy na baterii, to nie stwierdziłem żadnych jakichś tam problemów. Trzyma długo, zobaczymy, jak to się będzie dalej e, działo z jej zużywaniem. E, Program do mycia, ma, znaczy do ogólnie do sprzątania ma bez mapowania pomieszczenia, więc no to jest niestety lekki minus, ale tutaj trzeba trochę więcej wydać pieniędzy, żeby mieć e, opcję z mapowaniem, która też nie jest tak bardzo doskonała, bo spotykałem się już z opiniami, że informacje gdzieś tam przez robota zapisywane potrafią się wydostawać poza jego pamięć odnośnie tego, co on zmapuje w danym mieszkaniu i chyba bym nie chciał, żeby taki robot z kamerą mi jeździł po domu. No. W porównaniu do Rumby, która u mnie pracowała przez 3 lata i w sumie dalej pracuje po drobnym serwisie, to jest podobny system, no trochę powiedzmy usprawniony w pewnych kwestiach, jeżeli chodzi o to takie losowe jeżdżenie i odbijanie się od ścian, bo to jest skuteczny sposób mimo wszystko na sprzątanie. Troszeczkę ma gorszy algorytm radzenia sobie z przeszkodami, dlatego że y, najeżdżając na taką w miarę płaską przeszkodę, ty, u mnie konkretnie to jest y, podstawka pod głośnikiem takim od kina domowego, który zamiast być porządnym, kwadratowym czy prostokątnym raczej głośnikiem, to, to po prostu stoi na takich odwróconych talerzach. No i ty na tym talerzu się potrafi blokować niestety. Rumba z tym też miała problem, aczkolwiek rumba yy, zawsze potrafiła sobie z nim poradzić i bardzo, bardzo rzadko się zdarzało, że ją tam zastawałem yy, po powrocie do domu, że tam po prostu padła i usnęła. A a tego mi się zdarzyło jednak częściej spotkać, No, ale wiem, że to jest taka przeszkoda trochę niezaplanowana, tak? bo, bo, bo musiałby się tam trochę, trochę bardziej wycofać z tego, żeby sobie poradzić. No i chyba jedna z ważniejszych rzeczy, czyli odbijanie się od mebli jest tutaj na pewno jakiś czujnik zbliżeniowy, który powoduje, że jeżeli zbliża się on do ściany w jakiś taki sposób centralny to nie jednie w nią z czółka pomimo, że oczywiście tak jak wszystkie te roboty ma ten cały panel przedni taki uchylny na sprężynkach powiedzmy, który powoduje, że, że amortyzowane są te wszystkie uderzenia i od razu jak tylko tam wyczuje jakieś dotknięcie to się zatrzyma no tutaj on o ścianę się nie uderza za często. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są takie mocno wystające no, kąty, powiedzmy, proste, tylko w drugą stronę, nie kąty ostre. Jeżeli jakiś słupek macie, powiedzmy, na środku, w domu, czy, czy coś w tym stylu i on centralnie środkiem na niego pojedzie, to, to widocznie gdzieś tam jest to za małe i nie wchodzi w jego pole, potrafi wtedy przywalić. No, ale to nie jest jakoś y, drastyczne, nie widać na nim żadnych śladów użytkowania po, po powiedzmy, tam dwóch tygodniach, a y, no, rumba to jest tak poobijana, że, że już ma niektóre miejsca po prostu, wiecie, powginane, tak, ona zdecydowanie agresywniejsza była, jeżeli chodzi o to. No i to są tak naprawdę Główne plusy. No jest prostszy w obsłudze, jeżeli chodzi o wszystkie tam wpinanie, wypinanie elementów, bo nie trzeba praktycznie używać żadnych rzeczy, śrubokręta, wszystko jest tam, wiecie, zaprogramowane pod wyjście. Nie wiem oczywiście jak z serwisem, nie wiem oczywiście jak z trwałością, no bo to, to, to ciężko określić, ale w tej cenie jest to całkiem ciekawy sprzęt, najmocniejszy, jeżeli chodzi o tą firmę na rynku i w gruncie rzeczy warto go na pewno rozważyć za tą cenę, no jest to sporo taniej od szomi powiedzmy odkurzającego, który no, z tego co wiem jest bardzo dobry, ale ani funkcji mopowania nie ma i, i tak naprawdę samo odkurzanie tylko z mopowaniem e, e, powierzchni, które też no, budzi pewne kontrowersje, przynajmniej dla mnie. Mhm. No. E, Rafale, to jeszcze na, na koniec powiedz, czemu zmieniłeś, e, czemu w ogóle kupiłeś jak miałeś e, rumbę? <śmiech> Bo mam piętro. Aha, czyli nie jedno, jedno... I u, uwierz, że nawet jeżeli masz robota, który sprząta za ciebie i w ogóle nie korzystasz ze zwykłego odkurzacza, to i tak lenistwo bierze górę, bo jak przychodzić ci potem nosić go z góry na dół, powiedzmy, rano, kiedy spieszysz się, się do kotem, pracy ja i wiesz, yy, coś takiego zrobić, to stwierdzasz, że kupię warto by go było gdzieś tam kupię, przynieść, kupię nie? Drugie. Znaczy, nie, no kupiliśmy drugiego no, bo no bo kupiliśmy drugiego piętra, no okay. taki był pomysł ale y, fakt jest taki że Rumba trochę już dostała w dupę i pomimo że ja jej zrobiłem taki porządny serwis w postaci wymiany szczotek oraz y, tych kółek w ogóle modułów napędowych tak więc to tam kosztowało ponad 300 zł te, te części zamienne y, to wymiana akurat na szczęście była wiesz plug and play jak, jakby klocki Lego tam naprawiać to, to jest duży plus odnośnie rumby, że te części zamienne są. Eee, ale ona miała coś takiego, o czym nie wiedziałem. I wiesz, te wszystkie roboty mają od spodu takie metalowe blaszki do stacji dokującej, nie? I ponoć standardową ich usterką, właśnie zaprogramowaną na około 2 lata po produkcji, dwa lata użytkowania. U mnie ona była, wiesz, non-stop użytkowana, sama sobie jeździła do tej stacji dokującej i codziennie sprzątała. Eee, to się przegrzewało. To się sukcesywnie przegrzewało i na dobrą sprawę nie zauważyłem tego na samym początku, bo bym to pewnie zareklamował, ale to się właśnie tak wydarzyło mniej więcej po minięciu już dwóch lat użytkowania, właśnie między drugim a trzecim rokiem, że zwyczajnie podwozie rumby koła tych styków się stopiło do tego stopnia, że musiałem troszeczkę tam zmodyfikować te blaszki w, w tej stacji dokującej, bo zwyczajnie po prostu się podtopiły wiesz, w rumbie do góry i, i, i nie stykały i nie było ładowania w ogóle. Nawet kupiłem drugą ładowarkę, ale ona niestety się okazała tam jeszcze gorszym problemem z tym wpinaniem wiesz, bolca codziennie. Nie? Więc biorąc pod uwagę, że ona już trochę dostała do, w dupę i nie ma możliwości naprawienia tego elementu, więc yy, zabawa z nią staje się trochę bardziej uciążliwa, to nie chciałem jej zostawiać, wiesz, całego domu do, do, do pilnowania. Stwierdziłem, że i tak jest wiesz, pora na zmianę i, i główną rolę przejmie, wiesz, ten nowy, no a ten drugi zostanie, żeby gdzieś tam na piętrze sobie raz w tygodniu pojechać. No na tej zasadzie. No to z... celem wyjaśnienia. Dobra, więc e, słuchajcie, to, to jest odkurzacz Rafała King Kong e, X750, więc e, jak chcecie to bierzcie, ja muszę sobie kiedyś kupić coś takiego i tak, e, ciekawa sprawa. Dobra, e, słuchajcie, no to to pierwszy odcinek, e, w sumie dobieg końca, e, tam już z nami nie ma więc już z nami się pożegnam, a my was standardowo zapraszamy na naszego Facebooka, wchodźcie do nas, patrzcie o czym piszemy, na ogół o nowym podcaście. Poza tym oczywiście bezymienny.pl, tam sobie wchodźcie, wrzucajcie. W ogóle dziękujemy za dosyć spory feedback, jeżeli chodzi o ten odcinek. Naprawdę sporo osób go przesłuchało i naprawdę fajnie, że widzimy, że jest was, że są was miliony po prostu i bardzo dużo was słucha i, i gratulujecie nam, dziękujemy bardzo I tak jak pisałem tam na, na stronie, będę robił jakieś tam małe rzeczy na stronie i na pewno ten Discord musi tam być, bo jest po prostu d musi tam być, bo, bo jest po prostu lepszy no więc wchodźcie właśnie na Bezimienny.pl, słuchajcie naszego radia Black Widow. Ja tak w ogóle Radio, to może jakieś ten, to nie jest pora, żeby jakieś życzenia świąteczne i na Nowy Rok złożyć, bo my chyba nie będziemy nic nagrywać teraz już, nie? No oh fuck, masz rację, na no 19 20 nie, nie będziemy. Tak, Rafale. Ej dobra, to z mojej strony to wiecie tak. samych takich dobrych zabawek gieryczkowych pod choinką życzę, nie? Wiecie, jakieś fajne gierki, nie te głupoty, co tu chłopaki opowiadają, no, właśnie, tylko jakieś porządne właśnie. Gran Turismo albo, albo Jelenie polecam, bo są w pudełku po 130 zł mm -hmm. i, i jak już mówiłem, można je kupić nawet swojej dziewczynie, na pewno będzie zachwycona yy, i to wcale nie jest ironia, wcale nie jest żart no, więc yy, to jest tyle, a na nowy rok, to my się zaraz po nowym roku widzimy, to się tam nie spicie za bardzo i, i, i to wszystko. Dokładnie. E, dokładnie tak. E, w, sumie, w sumie jest samek dobry dobrych gierek e, pod choinką i ci, co zastanawiałem się, czy kupić vr e, to powiem wam, że jeżeli chcecie przeżyć przygodę, to kupcie. E, ale, ale to jest chyba dla takich technologicznych gadż gadżeciarzy sprzęt, więc e, macie dobrą cenę na to. Ja rok temu płaciłem zdecydowanie więcej za to. E, więc myślę, że to jest też dobry moment, żeby to pojawiło się pod choinką no i, i standardowo przeżyjcie do, dobrze, grajcie dużo i w, żebyście w przyszłym roku mieli e, nawet nie mówię, że więcej cza, cza, czasu na gry, bo jest z tym coraz ciężej, ale żebyście mieli przynajmniej tyle samo co mieliście w tym e, no i w sumie, w sumie tak e, tak jak już powiedziałem, gdzie macie wchodzić, e, wchodźcie jeszcze na Black Widow Radio, tam e, będziemy standardowo sobie puszczani i będzie można nas tam posłuchać no i oczywiście Wojtka, projekt, safeproject.pl chodźcie, to się niedługo wszystko zmieni już widziałem co tam Wojtek wyczynia dowiecie się w nowym roku no i tyle no i to było, było fajnie byłem ja, Christian Kender był Rafał prawda. To. to lecimy po drugą stówkę i tyle. No. Wasze zdrowie również. Tak, lecimy. Ja piję w tym momencie z tej okazji, że są święta zaraz. <głos> dokładnie. Więc... Wszystkiego najlepszego i się żegnamy. Żegnamy się, więc ja też się żegnam, więc wesołych świąt i w sumie szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia w pa, pa. 2018 roku. Trzymajcie się, drodzy słuchacze. Wszystkiego dobrego. Cześć.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 Dobra, więc słuchajcie... To ja przyniosę... co, rozumiem, że Krystiana nie ma, tak? No, no przynajmniej dla was. Właśnie tak się zastanawiałem, czy to mi odcięło, czy yeah, on coś mówi to, i tak dalej. Dobra, to, to ja. To Krystian, ja. co u ciebie? Nie, okay, dobra, już. A, yeah, okay. Nic ciekawego. Dobra, więc grałem w Fifę. Nie, nie, ty nie, nie, nie umiesz, tak umiesz. no więc nie. tak jak wam mówiłem na początku odcinka to y, grałem FIFA, o której wam powiem później w odcinku jak starczy czasu y, no i w tej Fifie, ale to później wam powiem i w tym odcinku, co jesteśmy teraz w którym Fifie opowiemy ale y, y, w tym odcinku y, o Fifie całemu mówiłem, aha y, że Fifa będzie w tym odcinku y, no to lecimy dalej do też. <laughs> kurwa, dobrze. <laughs> No, będzie musiał powycinać trochę rzeczy. Albo puści, puści taki wiesz, czysty plik. Nie, nie, nie, to pójdzie na live, to jak ich wycinać. On zawsze straszy wycinaniem, on jest zaleniwy. No, czy znaczy, wiesz, to ogólnie 101 odcinek, czyli kasujemy od jedynki. Poziom znowu wiesz, startuje od zera. Też słyszysz takie, e, takie e, Ho. Ja nic innego nie słyszę. Dobra, to słuchaj, auto zmieniłeś. Może coś powiesz ciekawego? Wojtek mówił o tym, że kupił auto. Tylko Krystian nie powiedział. Dopiero mi się przyznał ostatnio, że kupił. Mówi, mówi że kupił Nota, a Ja się go pytam, kurwa, co z tym OnePlus'em? Przecież miałeś OnePlus'a. Na chuj go na Nota zmieniłeś? Kurwa, kurwa, Nissana Nota. O ja pierdolę, jeszcze gorzej. Ja myślałem, że on tableta Pirdam. kupił, a to auto, tak? Mówisz teraz, że to jest Nota, tak, auto jest, tak, a? tak. Aha. No, no Note to auto, no Nissanek taki. No moja koleżanka z pracy ziła. I nie tylko z pracy, kilka koleżanek mam takich, co nie no. co dzisiaj wrogów narobić? Ja pierdolę. Ej, dobra, bo cała opcja polega na tym, że ja was do, bardzo dobrze słyszę i wy mi nie przerywacie. może <grym> to, to słuchaj, masz problem. Ale na blopersy już masz. Okej. Okay. E, dobra, więc ja powiedziałem o swoim The Witnessie, nie? Nie cały czas gadałeś się. <głos> nie, nie cały czas. Spokojnie, nie cały czas. Nie, nie, nie, nie, nie. E, dobra. Nie cały czas. Po połączyłem jeszcze jedną sieć, więc może będzie dobrze.